Na monitor jeszcze tego nie ma. Dobrze. No, nadajesz na żywo. Taki ja mam wiadomość. Czyli jesteśmy w eterze, tak? No to brawo, Jasiu, że wszedłeś do eteru i jesteś z tego bardzo dumny i nie wiesz, co masz teraz zrobić, tak? Dobrze. Zatem startujemy od początku. Witamy w naszej cyklicznej audycji. Zezowa jest gospodarzem, antywirus z gościem. Audycja numer 70, jubileuszowa. 20 czerwca 2023 roku, niespodzianka. Spróbowaliśmy audycji na żywo. No i wygląda, że te wielkie, że tak powiem, Chockie klocki e, high-tech po prostu zwyczajnie działają. Mamy taką nadzieję. To się odbyło zupełnie żywiołowo. Nie było żadnej próby, natomiast z tego co oglądam na drugim monitorze, to coś tam się edytuje, emituje i tak dalej. Jeżeli ktoś by mógł nam skomentować z obecnych, bo jest ich 10 osób, już w tym momencie skomentować parametry techniczne. To byłoby miło. Moglibyśmy się dowiedzieć czy jest to słyszalne w jakimś przyzwoitym poziomie i równość dźwięku i tego typu historie, bo wybraliśmy, znaczy zoro wybrał oczywiście jako aktywista wygra, wybrał ten program, a żeby spróbować po minimum kosztów organizacyjnych umieścić coś takiego i przy okazji jest to taka wprawka, no ja bym to powiedział, radio na żywo. To jest coś, czego jeszcze nie trenowałem i jestem szczerze powiedziawszy podekscytowany. No dobrze, a co na bieżąco, powiedzmy, gorące sytuacje na froncie robót wszelakich oraz politycznych? Ojej, czerwiec jest dla mnie takim najbardziej gorącym miesiącem, nawet bardziej niż grudzień. Z tej racji, że wieczory są niesłychanie krótkie, a dzień roboczy trwa do 14 godzin. Także rzeczywiście to jest forsowna historia. Tak się złożyło, że większość wykonawców remontowych, których sobie na ten rok sprosiłem. Przyszło w jednym terminie i po prostu jedni drugim wchodzą na głowę. Co prawda oni byli umawiani przez ostatnie dwa lata, ale tak jakoś wyszło, że przyszli sobie w krótkich odcinkach czasu. Nie sposób tego opanować, dlatego dzisiaj to ja jestem taki troszkę oderwany od pługa, że tak powiem przysłowiowo. Zorą mnie tu wyciągnął wyciągnął od roboty, bo to jest rzeczywiście taka kumulacja. Wszystko to odbywa się oczywiście ze względu na nasze przyszłe przygody tutaj gospodarcze, kryzysowe, czy może nawet wojenne, bo postanowiłem przerzucić troszkę aktywności swojej na takie ostre, bezpośrednie działanie a trochę mniej na szperanie w polityce, do tego doskonała jest jesień i zima. Rzeczywiście wtedy to przychodzi dużo łatwiej, że można przygotować materiały, powyszukiwać sobie różne ciekawostki. No teraz życie jest prowadzone na gorąco. No i powiem Ci, że jeżeli chodzi o działania frontowe, to one także przybiegają na gorąco. I, I nie ma czasu, żeby taczkę załadować, bo, bo, bo wszystko się przewraca jedno o drugie. Także idziemy w kierunku jakiejś kulminacji. Tu w każdym przekroju, jakbyśmy mogli sobie porozmawiać, na przykład o naszym froncie wschodnim, to tak to wygląda. Chwilowe uspokojenie przed jakimś dużym uderzeniem. Podobnie wygląda z pieniędzmi. Tu mam kilka ciekawostek takich, jeżeli by Cię to interesowało o tym. Ostatnio mówiłem w przeglądzie, a teraz się to akurat dzisiaj na gorąco z raportu NBP potwierdziło te przypuszczenia, bo przecież logika generalna jeszcze obowiązuje. Więc, no, więc wybieraj, no, czy to Bliski Wschód, czy, czy, czy Południowy weźmy, Wschód. Weźmy, weźmy pieniądze na początek. Dzisiaj trafiłem na taki artykuł właśnie, chyba z Deutsche Zeitung albo coś takiego. Dwie czarownice no, ślą sobie uśmieszki, to von der Leyen i, e, i ta od banku centralnego. No taka z krzywym nosem. Duża i mała. Duża i mała, jedna, jedna od drugiej bardziej opalona i sucha, tak? Tak, takie suchotnice finansowe, polityczne. Rzecz była o cyfrowym euro, które to niby daleko ma się odraczać, natomiast nie. Przygotowania idą pełną parą i widać, że te uśmiechy na ich twarzach zwiastują szybkie działania w kierunku cyfrowego euro. W jakich zakresach transakcyjnych tego jeszcze nie wiemy do końca. Wiadomo, że docelowo w 100%, natomiast na początek pewnie i transfery międzybankowe, i transfery międzypaństwowe. Co dalej, to pewnie ruchy BRICS-ów w temacie ich waluty również przyniosą różne zaskakujące zwroty akcji. No ja mam wrażenie graniczące z pewnością, że ten termin, który został Wcześniej poszlak wygenerowany jako prognoza, czyli na ten rok i to miało być na początku roku, potem to się opóźniło, ale widać, że latem tego roku, czy trzeci kwartał tego roku, ewidentnie wiele poszlak wskazuje na to, że istnieje techniczna gotowość, konkretnie ja bym to wskazał 1 września na, po wakacjach, uruchomienie tego cyfrowego euro w wersji dojrzałej. Tak to ostatecznie wyszło po pewnych opóźnieniach, powiedziałbym, technicznych, ale wynikających z polityki, bo te plany, że tak powiem, są synchronizowane między innymi w Davos i w, w Bank of International Settlements, który jest niepisanym, ale przecież całkiem oficjalnym koordynatorem tego działania, i po tym początkowym poślizgu w pierwszym kwartale pojawiły się, tak powiem, sygnały już, tak powiem, korygujące, jaki ten ostateczny harmonogram będzie wyglądał. I właśnie kilka tygodni temu, żeby to potwierdzić, to wydarzyło się jednocześnie kilka ważnych rzeczy, a centralnym wydarzeniem to była inauguracja. Tego nikt nie zarejestrował w głównych mediach. Inauguracja planu Unicoina, to jest ten, to jest ta cyfrowa waluta nowa, promowana przez Bank of International Settlements i tam trzeba sobie obejrzeć grafikę do tego, no bo to jest Unicoin, i z jednej strony taki hologram bardzo elegancki, jak się z niego patrzy od jednej strony, to on pokazuje byka, taki typowy symbol giełdowy, a z drugiej strony to jest, jak to mówią u nas, od dupy strony, to jest unicorn, czyli jednorożec, czyli typowa postać z bajek i kreskówek, nieistniejąca w świecie realnym. To jest taki dowcip graficzny. Oni lubią się częstować takimi ciastkami, między nimi sam projekt ich biurowca bisu u jest, jest po prostu śmiechem nam prosto w oczy, jak się dobrze to obejrzy, co to jest i co to symbolizuje. Ale po prostu trzeba mieć jakieś wyrobienie że minimalne, kulturowe i graficzne, żeby to wszystko pojąć, bo to naprawdę nie jest przypadkiem. Więc ten sygnał jest całkiem jasny. Oni uruchomili ten tego Unicoina i on jest operacyjny. I ma w zamyśle, wedle tych pisemek branżowych, które się wysypały w bardzo dużej obfitości ostatnio, między innymi z MFW i z BIS-u równolegle, synchronicznie, kilkanaście takich ważnych artykułów pisanych przez centralnych bankierów, że to jest gotowe, uruchomione, przetestowane na zasadzie hurtowej między tymi oddziałami bankowymi różnych banków komercyjnych oraz bankami centralnymi, między innymi Bank de France i y, y Bundesbanku. To są te, ci główni, że tak powiem, akcjonariusze i u, uczestnicy tego projektu. I to wszystko w tych... Y, y, no, w, na, na trzech poziomach czyli tym centralnym i poziomach hurtowym poziomie hurtowym międzybankowym w obrocie międzynarodowym oraz w poziomie tym regionalnym czyli między bankami w poszczególnych państwach członkowskich we Francji w Niemczech Luksemburgu czy tam w Szwajcarii między nimi zostało już przetestowane. Czyli to właściwie działa na każdym poziomie. Teraz pozostaje tylko poziom czwarty, włączenie do tego detalu. Ale w każdej chwili może ten detal podłączyć. Tylko to jest kwestia decyzji politycznej wszystkich, że tak powiem, krajów członkowskich, prawda? No, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką decyzję podjęły, zwłaszcza pod światłym przewodem Unii Europejskiej. Jak wiadomo, van der Leyen jest w silnym siostrzanym uścisku z, z, z Lagardziną, więc no, to wszystko jest już, że tak powiem, dograne, tak? No, i to graficznie widać na tych zdjęciach. Jeżeli umie się oczywiście to ładnie skomponować i przeanalizować, nie tylko na tym poziomie formalnym tych opisów, tak, tych, tych analiz, które ja czytam, że tak powiem, na poziomie profesjonalnym od wielu lat, więc to nie stanowi dla mnie dużego zaskoczenia, ale to jednak ma wyższy poziom, taki ideowy, polityczny obyczajowy i kulturowy. Także te zdjęcia, o których ty mówisz, bo też patrzysz na nie z punktu widzenia fotografa i to mnie cieszy, bo ty zauważysz takie smaki i to zdjęcie jest bardzo znaczące. Tak, tak ono jest w ogóle takie satyryczne wprost, bo fotograf tutaj zrobił kawał obu paniom, pokazując je w pozach profilowych. Te uśmieszki były tyleż chytre, co zgryźliwe. Także... No tak, ale to jest... Zmierzam do tego, że to jest przekaz. To jest przekaz, on nie jest jawny. To znaczy, jest jawny, przecież widoczny jest, nie jest ukryty. Ale żeby go zinterpretować i w ogóle wyekstrahować wy, wy z tego obrazu, to trzeba rozumieć kontekst. I to niestety... Ta umiejętność, tak powiem, przynależy co najwyżej jednemu promilowi populacji. To trzeba się w tym wyszkolić i wyedukować, żeby takie niuanse zaznaczyć sobie w głowie i żeby je odpowiednio jeszcze skompilować. Czyli należy je z kontekstem powiązać. A to nie jest naturalna reakcja człowieka zjadacza chleba powszedniego. Ja nad tym nie ubolewam, tylko mówię jak to naprawdę działa. Jeżeli chcesz, że tak powiem, głębiej podrążyć te tematy, to niestety takie dziwne wskazówki trzeba brać na poważnie, bo to nie jest bajka z mucho i paproci, że tak jest, bo to po prostu tak się dzieje. Ja to na wielu próbach przetestowałem i, i kosztowało mi to sporo czasu, żeby to zweryfikować. No to... Jest to aż tak proste, ale z, od drugiej strony horrendalnie skomplikowane, bo żeby do tej prostoty dojścia przebrnąć no, długą drogę przez rozpaczę, tak bym powiedział. Że kolejne... ja, ja właśnie, to, bym, to bym to rozwinął z tego względu, że yy, tak z jednej strony można ubolewać, że tak mało osób yy, widzi takie historie, mhm. ale znowu ci, którzy to widzą, no to troszkę się z tym męczą, bo ja na przykład widząc różną symbolikę i znając te elementy, które symbolizują poszczególne zjawiska, idee, a także grupy wpływów, no widzę w rozmaitych miejscach te rzeczy. Oczywiście przywodzi mi to na myśl ilniczne zamiary, Także wtedy, kiedy ktoś patrzy nie widząc nic, ja po prostu wiem, co tam w tym siedzi i do czego to zmierza. No, bywa to uciążliwe na dłuższą metę, ale to są przymioty symbolizmu, który jest bardzo istotnym językiem elit światowych, globalnych, które tym sposobem spełniają wymaganie polegające na informowaniu swoich ofiar, czy to finansowych, czy rzeczywistych o dalszych zamiarach. Także jakby wszystko jest jawne, co prawda nie dla wszystkich, ale ogólnie w takim kosmicznym ujęciu jest to wyłożone. No tak i wygodne w tym sensie operacyjnym, bo nie ukrywamy tego, nie musimy się niczego obawiać, robimy to przy otwartej kurtynie i skutecznie się porozumiewamy w całym przekroju. Wszyscy nasi adepci wiedzą, ci oczywiście, którzy powinni rozumieć, rozumieją, co, je, co jest grane i odpowiednio się ustawiają do działania. I to działa zbornie, także to, to wszystko przetestowane już dawno temu, to nie jest wynalazek wczorajszy. To, że dzieje to dzisiaj przy użyciu środków elektronicznych nie zmienia nic w postaci rzeczy, że to jest tylko medium do tego zastosowane. Natomiast techniki do tego służące znane są od już nie tylko stuleci, ale od tysięcy lat. Z tym, że wtedy szybkość komunikacji była dużo niższa i mało efektywna. Niemniej, jeżeli mówimy o symbolice, grafice i tak dalej, no to ich korzenie dosłownie, wszystkich tych istotnych symboli mają historię wielu tysięcy lat. Tutaj to, to nie ma nic nowego. Można tylko zrobić przy użyciu chat GPT nową tego transformację, tak? nowe, nową edycję, jakąś nowy miks tego. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność i symbole podstawowe, to one zostają niezmienne. Ich to, Im to nic nie robi, ich to nie wzrusza. One, one są na tyle stabilne i trwałe, no, że te nowe mody chwilowe, trwające kilka lat, kilka nawet dziesięcioleci, nie mają na nie większego wpływu. No bo nie są w stanie ich obalić ani prze, w szczególności ich zdezaktualizować. Nie no da tutaj się Tutaj ciekawostka archeologiczno-informatyczna, mianowicie w tym tygodniu w Timesie Izraelskim przeczytałem, że pojawił się taki program przy użyciu sztucznej inteligencji tłumaczący w trybie natychmiastowym tabliczki z pismem klinowym starożytnym. Te tabliczki są praktycznie w 100% procentach zdigitalizowane, przechowywane w muzeum i te zasoby są oczywiście dla zainteresowanych dostępne. W związku z tym szykuje się bardzo duży, ciekawy przekaz z kultury sprzed kilku tysięcy lat z Bliskiego Wschodu ponieważ na tych tabliczkach spisywano różnego typu codzienne wydarzenia i bardziej podniosły i zwykłe. Z takich zwykłych, jak ktoś ma wyprane ubranie, to dłużej żyje. Także wiele ciekawostek można tam będzie się doszukać co do kultury i cywilizacji osób żyjących wtedy i posługujących się takim pismem. To pismo ma co najmniej trzy odmiany i wszystkie te odmiany są tłumaczone na bieżąco przez sztuczną inteligencję, która się nauczyła tego robić. Tam procent sprawdzalności nie osiąga jeszcze 50, natomiast i tak do języków egzotycznych i starożytnych jest to relatywnie wysoko, jeżeli chodzi o rodzaj tłumaczenia, bo powiedzmy literackie tłumaczenia mają od 80 do 90%, tłumaczenia przysięgłe będą miały bliżej 100% jako bardzo dobre tłumaczenie. Natomiast do celów takiego zgłębiania kultury starożytnej w zupełności to wystarczy. Myślę także, że część wydarzeń politycznych, które były zawarte w kronikach, będzie mogła zostać sprawdzona za pośrednictwem tej właśnie technologii. Przede wszystkim upadnie mit tego autora, który był znany, przez kilkadziesięcioleci, chyba około 30 lat, zrobił swoją karierę z tłumaczenia pism sumeryjskich i cywilizacji tak zwanej Anunnaki. Tutaj on kilka, większość z tego, co on tam publikował, miała podstawy, że tak powiem, rzetelne, merytoryczne, ale nie wszystkie stuprocentowe. On w kilku kluczowych momentach Mam wrażenie, że nie, nie do końca nieświadomie przekierował dyskusję w, we właściwą stronę dla siebie. I ten mit zwyczajnie przy użyciu, to jest dobry akurat argument za sztuczną inteligencją, myślę, że niedługo upadnie. To znaczy mit wielkości tego badacza. On wydał bardzo poczytne książki, bardzo przybliżające tę kulturę, za co należy być wdzięcznym, bo był prekursorem na tym terenie. Dotychczas panowała całkowita cisza, tak jakby ktoś to specjalnie zaciemnił, że było to doskonale niedostępne. No, jak widać, prawda z uporem, mimo tych wysiłków kustoszy muzealnych, chociażby z Muzeum Narodowego w Bagdadzie, w, w Podczas wojny irackiej wysiłki tych wszystkich nowych kustoszy, którzy to chcą wykupić na pniu, zabrać, ukraść, zaciemnić, okażą się płonne i prawda przynajmniej w dużym przybliżeniu wyjdzie na jaw. I to nas czeka niebawem. Oczywiście w tym momencie niewiele nam da, że tak powiem, pożytku, bo będziemy w, w, w, w, w oku cyklonu przemian gospodarczo-polityczno-społecznych, w które właśnie wchodzimy. I teraz jest taki moment wyciszenia, typowy dla tego typu zjawisk dużej, dużego rozmiaru, które są zwyczajnie z powodu swojej dynamiki nieuniknione. Nie da się ich powstrzymać. One są zbyt potężne. Upadek czy, czy rekonstrukcja, czy dekonstrukcja systemu finansów świata dolarowego po Bretton Woods jest nieunikniona, to wiemy od dziesięciu, kilkunastu lat. No ale dotychczas do, do tego najważniejszego momentu, te, tego dużego złamania nie doszło, zauważ. Wciąż na niego czekamy. No i powiem Ci, że sygnały o zagęszczającej się atmosferze w tym konkretnie roku 2023 no, są już całkiem czytelne. Oczywiście gwarancji żadnej nie ma, że to będzie w trzecim kwartale tego roku, ale, ale mój ty, panie, wszystko zaczyna... Obraz holograficzny się jakby tak z wielu kierunków zaczyna się synchronizować. Tak, tak. Jeżeli chodzi o timing tych różnych rzeczy, które omawiamy od paru parunastu miesięcy, Widać, że jest opóźnienie, natomiast to są zbyt poważne procesy, żeby pierwsze przesłanki były w stanie ruszyć taką masę. To jest olbrzymia masa krytyczna, więc musi się wiele wydarzyć. My to może jesteśmy troszkę niecierpliwi, bo wysypując takie sygnały, które są dużo, dużo wcześniej, to tak jak przy Różnych katastrofach, trzęsieniach ziemi czy osuwiskach, powiedzmy takich górskich, zanim dojdzie do katastrofy, jest tysiące drobnych szczelin, rys. A to się drzewko przechyli, a to krzaczek zjedzie. Także my to obserwujemy, spodziewając się, że w każdej chwili to czy tamto może, może się zdarzyć. No tak to w, w tematach światowych nie jest, bo to jest olbrzymi system bardzo zawiły, bardzo skomplikowany, dodatkowo składający się z no, tysięcy podsystemów i wszyscy tam ciągną w swoją stronę. Owszem, możemy uważać, że rząd światowy jest taki wszechwładny, wszechwładny i, i, i kompetentny i błyskawicznie działający, ale to tak się nie da. Po prostu łatwiej jest omawiać te wszystkie teorie spiskowe do pewnego momentu, a potem realizujące się na naszych oczach. Natomiast ich konsekwencje nie wynikają błyskawicznie, nie są z dnia na dzień. Tutaj takiego praktycznie opóźnienia dużego nie ma, bo jeżeli Armstrong definiował drugi kwartał na kryzys finansowy, to praktycznie ten drugi kwartał nadal jeszcze jest, a te symptomy przewrotki pierwszych banków już przecież dawno za nami. Kwestie walutowe, wahania kursowe, to co się dzieje na kruszcach, też widać, że okres wakacyjny sprzyja ukrywaniu pewnych zjawisk i one wtedy się dzieją jakby dyskretniej. I to rzeczywiście zawsze można zauważyć podczas wakacji. Zresztą ja sam ostatnio mało czytałem z tego właśnie powodu, co mówiłem na początku, że trzeba się było chwycić za poważniejszą robotę ze względu na to, że różni kontrahenci czy współpracownicy mnie do tego zmusili, bo oni mieli termin przygotowany dla mnie, w związku z tym trzeba było podjąć robotę i właśnie te parę dni już pozwala błyskawicznie zapomnieć o tym całym zgiełku. To proszę sobie wyobrazić, co przeżywają ludzie, którzy w ogóle się tym nie interesują i nagle dostaną jakiś oderwany fragment informacji, która nie pasuje im do świata całego, do, do światopoglądu, do, do niczego, co wiedzą, co czytali, co słyszeli. Także Tacy będą trudni do przeciągnięcia na naszą stronę, raczej potrzebne im lata żmudnej lektury i obserwacji, zanim ta ścieżka będzie dla nich otwarta. No tak, ale jednak pamiętaj, że prawo kosmiczne mówi, że nie możemy tego... <śmiech> chować pod korcem. Przeciwnie, to, to trzeba po prostu wydobyć na światło dzienne, żeby sobie nawzajem pomóc każdemu z nas. Tobie, mnie i wszystkim innym. Nie, nie możemy udawać, że nie rozumiemy, co się dzieje. No tak, udawać się nie da, bo, bo praktycznie no, dosyć się rozumiemy, co się dzieje na tym świecie. Widać, że te zjawiska przebiegają w sposób zaplanowany, metodyczny. Co więcej są skonfigurowane w sposób, który był wiadomy od dawien dawna i zakomunikowany publiczności dla tej oczywiście, która się w to zagłębia. No ale myślę, że tak... Za połową wakacji zaczną sprawy przyspieszać z bardzo prostej przyczyny. Jak już globalni notable wrócą z wakacji, wypoczęci, wywczasowani z nowymi pomysłami, jak tu zaszkodzić swoim bliźnim, ponieważ oni w tym jakąś szczególną rozrywkę upatrują. No to wtedy wrzesień, październik zazwyczaj wszystkie sprawy zaczynają ostro galopować. Wszyscy zasiadają za swoimi biurkami w swoich olbrzymich gabinetach i knują tam przeciwko nam. No tak, ja próbuję ten obrazek włożyć na ekran i mi się ciągle nie udaje, także nie wiem, gdzie to jest. Gdzieś tu jest Kurde, w tym. Ja go tu mam na ekranie, ale nie mogę tego... Nie mogę. w ogóle jesteśmy, szanowni Państwo, testowo Dlatego, że jeszcze nie znamy do końca niuansów tego programu, przynajmniej po mojej stronie, bo nie do końca wiem, czego tutaj nie przyciskać. Jak ustawiliśmy na początku, tak zostawiam, ponieważ nie, nie mam pojęcia, co mogę zepsuć. Jeżeli działa, to super. No i kto wie, może to będzie taka nowa świecka tradycja, że będziemy się spotykać w ten sposób, ponieważ rzeczywiście oszczędza to dużo czasu, aczkolwiek nakłada dużo większą dyscyplinę, bo zrobienie takiej audycji radiowej to jest rzecz wymagająca. Muszę powiedzieć, że także pasjonująca, bo, bo też nie, nie spodziewałem się, że... Będziemy mieli taką możliwość, że to się zrealizuje. Chociaż wszystkie nasze dotychczasowe audycje to były prawie na żywo. Prawie oznacza to, że po prostu bezpośrednio po audycji, bez obróbki były ładowane na, na kanał. Nic tam nie było przycinane. To raczej inne siły nas przycinały w taki czy inny sposób po podaniu słów kluczowych. Yy, także tutaj też nie wiem jak działa cenzura póki co, yy, w jaki sposób yy, dokonuje się weryfikacji myśl o zbrodni. O, nie wiem, coś się wywaliło, czy się nie wywaliło? No, wywaliło się tak, bo chciałem skopiować obrazek, wstawiłem obrazek, no i miałem na ekranie obrazek, a Ty zniknąłeś. Aha, ale tutaj... Yy, na ekranie w YouTube pisze, że dalej mówimy. Nie no, cały czas streaming leci, tylko że jak chciałem wstawić na ten ekran, który widać ten szary, tam takie dziwne symbole i tak dalej. Chciałem jakieś logo z tym, to, to, to zdjęcie wstawić, to symboliczne, no i, no i wstawiłem w ten sposób, że ty zginąłeś. <śmiech> no, że sam to są multimedia, no to są obiekty że tak powiem, wieloznaczne, no. Programowanie obiektowe, tak zwane. Tutaj jeden z zapytał, czy nie uważamy, że użycie sztucznej inteligencji pozwoli na manipulację przy tego typu tłumaczeniach. No, oczywiście, że tak, bo można jej zaprogramować takie czy inne okulary, na przykład różowe albo czarne i wtedy ona będzie określone symbole, Interpretować zgodnie z zadanym kluczem. To w ogóle tłumaczenia mają to do siebie, że przykładowo tak jak tam się widzę, z kim wkleja się słowo atak, to wychodzi, że to jest strajk. A to przecież nie jest, to nie jest pierwsze znaczenie, ale tam zawsze jest pierwsze w przypadku. Chociaż cała reszta tłumaczeń wychodzi doskonale. Także manipulacji jak najbardziej, właściwie jeżeli chodzi o przekłamania, no to cała polityka przekłamania się opiera. Prezentacja danych finansowych przy pomocy statystyki, która jest rozumiana przez bardzo niewiele ludzi, bo trzeba by rzeczywiście mieć z tym do czynienia, przynajmniej w takim studyjnym zakresie, żeby nie powiedzieć jeszcze w bardziej praktycznym. Praktyczny jest węższy, jeżeli chodzi o zakres wierzy, wiedzy, ale znacznie głębszy, jeżeli chodzi o poziom manipulacji. Tak, to co, jeszcze jedno pytanie tu jest, bo dzisiaj audycja numer 70, jubileuszowa. Jak sprawdziłem, NMI też miał, poprzedni mój tutaj, rozmówca miał tutaj 70 również audycji także udało mi się to zrównać co u NM to najlepiej by było jego spytać ale w każdym razie ludzie jak to zwykle bywa podążają w różnych kierunkach i mają nowe wyzwania podejmują nowe sprawy także z NMI mamy kontakt korespondencyjny i to nawet dosyć częsty. Każdy pracuje w swoim zakresie, każdy coś tam wyszukuje i dzięki temu tak się wspieramy. Bardzo dobrze, pozdrawiamy serdecznie. Wszystko jest ok. Kariera, że tak powiem, zawodowa powoli, z dużym nakładem wysiłku, jak zwykle, idzie naprzód, mimo przeciwności, pozytywnie, więc no, cieszymy się, gratulujemy i idziemy dalej razem, nawzajem się wspierając, a przynajmniej sobie nie przeszkadzając, no bo na, na tym to polega chyba. Tak, a, tak biorąc wspominkowo, Zoro, powiedz mi, yy, z kim zrobiłeś najwięcej audycji yy, tego typu? Ponieważ... No to... To jest właśnie Enemy, bo tam były jeszcze takie różne serie, tak powiem, przypadkowe. Gości, którzy chcieli mnie na przykład przytulić do różnych ruchów politycznych, no, jak zwykle, to, to wiadomo jak to działa. Ja nigdy się na takie przynęty nie biorę, nie, ale no, wszystkie wspomnienia są jak najbardziej pozytywne i, i, i spotykam tych ludzi w realu obecnie. Oni nie zawsze są świadomi, że ja wiem z kim mam do czynienia, w sferze biznesowej na przykład, albo politycznej. Oni, jeżeli postępują, że tak powiem, niewrażliwie, nieuczciwie, to bardzo szybko się dewaluują. To w szczególności mówię o tych działaniach politycznych, bo ta ekipa idąca na wielkim zadęciu patriotycznym do władzy, tak, czyli wszystkie te przystawki PiSu, no są tak mocno starte i zdewaluowane w sposób prostytucyjny, no że, no, że po prostu nikt ich już nie bierze poważnie. Ale no, nadal jakoś prosperują, żyją i próbują tam związać koniec z końcem, jeśli ją tego roku będzie wysyp tej, tej prostytucji w kolejnym, że tak powiem, bardzo uderzającym wydaniu. Ja, jak, jak zwykle, nie będę w tym brał udziału. Nie chcę być obryzgany te, tą gnojówką, ale przecież wielu chętnych aż przytupuje z, z niecierpliwości, żeby tylko się rzucić na ten ring, prawda? Więc no, to wszystko przed nami. Ja patrzę na to z wyższej półki, że tak powiem, strategicznej, między innymi przez pryzmat finansów, przyspieszenie, ewidentne jest, widoczne to, co teraz się dzieje na przykład na giełdzie i w, i w nbp -ie. no jeżeli tylko troszeczkę uważniej się przyjrzeć, ja to na bieżąco relacjonowałem, o ile zwróciłeś uwagę ostatnio, to, to, to mnie po prostu znerwowało, kwietniałe wyniki i gwałtowny skok zadłużenia, komunikat, czyli ta, typ, comiesięczny raport z NBP-u, no i dzisiejsza wiadomość, z gus -u z u że no, w kwietniu gwałtownie skoczyło zadłużenie miesiąc do miesiąca o ponad 1%. I to dokładnie odpowiada tej kwocie kilkunastu miliardów, między 14 a 16 miliardów złotych polskich, które dla Glapiński chyba wbrew konstytucji zadłużył ponad normatywnie Polskę w zachodnich obligacjach. Wszystko wskazuje na to, że dolarowych. I to jest tajemnica nagłego umocnienia złotego. Bo jak wyjaśniłem ostatnio, to nie wynika z bilansu handlowego, który owszem się poprawił, ale cała poprawka, czyli całe kilkumiesięczne osłabienie, że tak powiem, bilansu handlowego po Covidzie, czyli od jesieni ubiegłego roku nastąpiło gwałtowne tąpnięcie polskiego eksportu, przyćmionego przez narastający import, zwłaszcza konsumpcyjny. I to nasz bilans handlowy odwróciło, czyli złotówka zaczęła się z tego powodu osłabiać. To jest naturalna reakcja. Więcej kupujemy niż dostarczamy w eksporcie. I to w kwietniu w sposób organiczny się odwróciło. Od marca, marzec, kwiecień ta tendencja z tego powodu, że przy dużej inflacji zakupy importowe konsumpcyjne dokonały gwałtownego hamowania. No i co? Zaczęliśmy kupować po prostu biedniejsze, oszczędniejsze, tańsze towary produkcji krajowej. I to pomogło nam w wyrównaniu tego bilansu eksportowego i dramatycznie, przy dosyć stabilnym eksporcie, zmalał import, no i mamy nadwyżkę normalną w ubiegłym roku, w jego pierwszej połowie, normalną nadwyżkę w handlu zagranicznym. To jest bardzo pozytywna wiadomość dla złotego, dla stabilności finansowej, dla naszych rezerw walutowych i tak dalej. I oczywiście Glapiński on, e, bił się w piersi, że mamy wielki sukces, prawda, i tak dalej. 14 miliardów mamy nadwyżki miesiąc do miesiąca. To jest bardzo dobrze, okej, okay, wszystko pięknie. Tylko w tym samym momencie no, jest e, dramatyczny e, spadek tak zwanych dochodów pierwotnych, czyli pozycji inwestycyjnej Narodowego Banku Polskiego, czyli no, jak to się tłumaczy? No to tłumaczy się po prostu skokiem zadłużenia o te 1,2%, czyli kilkanaście miliardów złotych. Wszystko się zgadza. To, co żeśmy, że tak powiem, zarobili na, na, na spadającym imporcie i stabilnym eksporcie, od razu żeśmy załadowali dodatkowym długiem, prawda, żeby wszystko się wyrównało i to tłumaczy chwilową, moim zdaniem przejściową dobrą kondycję złotego. Ja oczywiście nie życzę źle swojej własnej walucie, którą mam w kieszeni i nie używam, ale rozumiem, co stoi, że tak powiem, za plecami, że my po prostu wykonaliśmy fi figurę na drążku, udajemy, że, że nic się nie dzieje, stoimy na głowie i jesteśmy szczęśliwi, bo jest waka są wakacje, jedziemy na... No i mimo wszystko nie podrożały wakacje na rozdrowym wybrzeżu, tak jak żeśmy oczekiwali. No dla biedniejszych no to jedziemy do Bułgarii, do Turcji. Tylko 20% podrożało. To jest okej, okay, ale wszystko dzięki temu, że złotówka jest dramatycznie mocna, tak? A dlaczego ona jest taka gotownie umocniona? No masz odpowiedź. I to nie jest dobra wiadomość. Mimo tego, że na pozór wygląda bardzo dobrze, bo dla on kupił kolejne kilkadziesiąt tam ton złota, tak? No w, w sumie po dobrym kursie. Spełnił swoje obietnice, yy, że zrobi to trochę wcześniej, zrobi to teraz, po trochę droższej cenie, no ale powiększył nasze rezerwy. Yy, generalnie rezerwy walutowe się trochę powiększyły, to dobrze. No i bilans handlowy jest pozytywny, tak, ale, no ale bilans inwestycyjny i zadłużenia jest absolutnie negatywny. I na to wciąż... jest... Człownie Człownie Tak, to jest ten drugi cios za 70 mhm. miliardów w dwóch transzach, 35 plus 35. Ogromny, to mówimy tutaj kwietniowy wynik 15 miliardów, tak? a minister Płaszczak zrobił dwa razy 15 z lekką nadwyżką na potrzeby, że tak powiem partyjne, razy dwa. Czyli to jest 15 razy dwa plus dola dla nas i jeszcze razy dwa, czyli razy cztery plus dola dla nas. To chyba nie będzie nic dobrego. No to nie będzie nic dobrego. Widać, że budżet na to yy, nie narobi. Tym bardziej, że widać na rynku pracy dosyć duży kłopot, bo nieustanne podwyżki płacy minimalnej powodują, że chęci do zatrudnienia będzie coraz mniej, ponieważ jest to olbrzymia odpowiedzialność, żeby zatrudnić pracownika powiedzmy bezpośrednio po szkole średniej za najniższą krajową na umowę o pracę. Duży kłopot, duże zobowiązanie. W związku z tym będzie się to przenosić z jednej strony do szarej strefy, z drugiej na samozatrudnienie i umowy śmieciowe. Ile teraz kosztuje minimalny ZUS dla pracownika po stronie pracodawcy? Bo on musi, to jest podzielone, że część tego ZUS-u płaci pracobiorca, a część płaci pracodawca. Wiesz co, ja już nie nadążam za tą, tym wskaźnikiem, ale wiem, że na początku przyszłego roku ma wynosić y, najniższa y, płaca 4200, to jest w ogóle kosmos. I, i z, tego, z tego ZUS ile, wy, ile wynosi podzielony? No, 15% jeszcze do tego trzeba dorzucić. Zasadniczo do brutto dorzuca się 50% wszystkich składek po stronie tak. pracodawcy, mniej więcej. Tak. tak. Lub inaczej, od strony netto, jeżeli ktoś dostaje 1000 złotych, to do tego tysiąca trzeba około 850 dopłacić po stronie pracodawcy. No, czyli minimalny ZUS, nakłady tak zwanych ubezpieczeń społecznych, czyli haraczu podatku od pracy, to jest ponad 2000 zł na, na pracownika minimalnego. 2000. Z czego pracodawca ile wy, musi wybulić? Ponad połowę z tego, co rozumiem. No tak, tak. Ponad połowę. Przez, jeszcze te, te PPK i tak dalej zależy, jak to tam... Czyli to jest około 1500 zł na, na minimalnego pracownika, tak? No mniej więcej tyle. No to jest oczywiście też różnie, bo niektórzy mają większe obciążenia, bo mają wyższe stawki, nie, nie płacą najniższych krajowych, tylko jak mają... No tak, wyższe. ale mówimy, mówimy no, absolutnie absolutnym minimum, że jeżeli chcesz kogoś zatrudnić, żeby, żeby był, no to oprócz tego, że mu musisz zapłacić jego wynagrodzenie, no to jeszcze płacisz ten haracz płacany do zus -u. i to jest minimalne, który możesz uiścić, to jest 1500 zł. No ja, ja to tak szacowałem, że 4500 kosztuje stanowisko podstawowe, mniej więcej, jeżeli tam nie będzie jakiś składek jeszcze ubezpieczeniowy i jeszcze inny. Coś koło tego, to już tam nie bawić się w szczegóły. Oczywiście to można policzyć bardzo precyzyjnie co do grosza. Ja się tym nie zajmuję na co dzień, więc nie pamiętam tych liczb. Wiem, że to jest horrendalnie dużo z punktu widzenia pracodawcy. I ja rozumiem, że ludzie chcą zarabiać, ale płaca minimalna to nie jest instrument, który jest właściwy w gospodarkach rozwijających się. To są instrumenty z gospodarek zwijających się. Tam, gdzie ten przymus ma niby zapewnić godny byt pracownikom, ale prawda jest taka, że według dzisiejszej takiej statystyki, którą gdzieś czytałem na jakichś branżowych, ekonomicznych portalach, niebawem ponad 3 miliony ludzi, pracowników będzie objętych minimalnym wynagrodzeniem. A to oznacza inne zupełnie zjawisko, że zdążamy do do tego dochodu minimalnego, na razie za pracę jeszcze, bo dochód minimalny bez pracy będzie jeszcze mniejszy i to są już te instrumenty społeczeństwa przyszłości, bardzo niekorzystne No czyli w eurokołchodzie będziemy mieli po prostu dochód gwarantowany na tak zwane przeżycie niezależnie od tego czy, czy czy pracujesz, czy nie, ale oddychasz. Czy ci się należy, żebyś nie umarł z głodu. Potem będą pracownicy. Duża ich pula z łaski będzie pracowała na minimalnym wynagrodzeniu i to będzie trochę więcej niż ten minimalny dochód gwarantowany. I to ogromna rzesza, kilkadziesiąt procent prawdopodobnie, populacji pracujących. A dopiero potem, powyżej, będzie walka o byt, jak w dżungli, o te właśnie lepsze wynagrodzenia, większe, czy które będą napędzały ogromną dynamikę na rynku pracy, konkurencyjności no i drapieżne systemy wynagrodzeń rodem z wieku XIX. Drapieżny kapitalizm w wieku XIX przeżyje swój renesans mimo tego tej socjalistycznej utopii lansowanej przez pana Klausa Schwaba, to, są, to, to jest zjawisko dwubiegunowe, które objawi się jednocześnie. No bo nie wszyscy ludzie będą chcieli, zwłaszcza z młodego pokolenia, zgodzą się na to, aby żyć w tym koszarowym dziadostwie eurokomuny albo innego państwa zachodniego, które na przykład Stany Zjednoczone szybko do tego modelu zmierzają, socjalistycznego właśnie, pod światłym przewodem dziadka Bidena. Więc e, no, ci, którzy chcą być bardziej dynamiczni i mieć takie kolor bardziej kolorowe życie, muszą, będą musieli włożyć o wiele więcej energii na bardzo konkurencyjnym rynku, zwłaszcza w kontekście na przykład nowych technologii, sztucznej inteligencji i tak dalej, aby mieć szansę przebicia się do wyższego pułapu dochodów. I pracodawcy zgodnie z regułą wolnego rynku będą tę dynamikę na swoją korzyść wykorzystywać. Ci, którzy się przebiją między innymi umiejętności obsługi sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych narzędzi, będą zarabiali dużo, ale to nie będzie miało wielkiego wpływu, że tak powiem, na medianę, na średnią wynagrodzeń, bo to będzie elita, bardzo zawężająca się ku górze, już nawet nie procentowa, ale promilowa elita, bardzo ostro wyżyłowanego rynku pracy, który nie zaniknie. Będzie większa konkurencja, większe rozwarstwienie wynagrodzeń. Zarządy będą zarabiały wcale nie mniej, tylko więcej. Przeciętne będzie niższe. Będzie bardzo duża warstwa tych, tych przeciętniaków, biedniaków, niewiele lepszych, niewiele wyżej od, od tej najniższej. Gwarantowanej rzędu 20-30% i tyle. Czyli będzie społeczeństwo na no, trzy poziomowe. Elitarne, tych, którzy zasuwają, ale znajdują się naprawdę na bardzo wysokim poziomie, wysokich obrotach, są wycięczeni do granic możliwości i zarabiają na obecne warunki kilkadziesiąt tysięcy złotych polskich tak? w korporacjach. No, załóżmy 25-30-50 tego, tego rzędu. I to jest bardzo dobrze, tak? Ale na godziwą emeryturę, tak no, jak stać było Niemców z lat 60., którzy wtedy zaczynali swoją karierę zawodową, chyba do tego poziomu to nie dojdzie, bo dzięki uporczywej inflacji to bardzo szybko zostanie, że tak powiem, zaorane. To, to jest oczywiście moja prognoza. Nie wiem, czy tak się stanie, ale wiele znaków na to wskazuje właśnie. Czyli, że będzie niezmiernie trudno wypracować kapitał, na godziwą emeryturę, żeby zaoszczędzić, żeby zapłacić za utrzymanie, wychować dzieci i jeszcze zaoszczędzić na, na później, żeby zostało. Po prostu nie da się dorobić w tych warunkach. Ja, ja mówię, że o, o trudnym, że tak powiem, awansie tych ludzi, którzy są z górnej półki, którzy wykonują bardzo duży wysiłek intelektualny, dokształcają się i, i biorą udział w wyścigu szczurów ze sztuczną inteligencją. I na dzisiejsze warunki zarabiają bardzo dobrze rzędu 25-50 tysięcy, czyli pół miliona złotych rocznie. Tak? Nawet ci nie będą mieli gwarancji, że tak powiem, dużego sukcesu na emeryturze. A co powiedzieć o tych szczebel niżej, o tej ogromnej masie rzędu 60-80% siły roboczej, która jest zadowolona, że zarabia więcej od minimalnej. No przecież tak naprawdę to nie wystarcza na godziwe utrzymanie. Co oni powiedzą w tym zaostrzającym się wyścigu? Nic nie powiedzą, bo to po prostu będą realne warunki panujące na rynku. Do tego modelu, do tego modelu zmierzamy. I tu chciałbym Ci przytoczyć znany cytat z pana Mateusza M. Pod pluskwami, czyli w tym Sowa i przyjaciele. Będziesz nalał za miskę ryżu i dodam tu z Bank of International Settlements i będziesz szczęśliwy. Tak, To obserwujemy, obserwujemy te tendencje, te zakusy, jak najbardziej, ale ja mam taką nadzieję, że pojawią się nowe style gospodarowania i nowe style prowadzenia działalności biznesowej, czy gospodarczej ogólnie, bo w szerokim tego pojęciu, z tego względu, że myśmy też w dziejach ludzkości przerabiali kryzysy najrównańszego kalibru i taką dzisiaj trafiłem w sentencję na Twitterze, że następne lata trzeba będzie po prostu przebiedować, a ci, którzy biedowali już wcześniej będą mieli żej. Po prostu mają już doświadczenie, jak pokonuje się tego rodzaju trudności czy nawet w pewnym zakresie biedę i niedostatek, chociażby związany z dostępem do różnych technologii użytkowych i takie grupy wsparcia, o czym zresztą wielokrotnie mówiliśmy, będą miały tą pracę zapewnioną, ponieważ ja się zawsze dziwię osobom, które mówią, że nie mogą znaleźć pracy to może jest taka moja przywara, że y, zawsze miałem dużo pracy rozmaitego kalibru y, na deszcz, na pogodę, na, na zimę, na lato, do biura, do warsztatu, obojętnie. Nigdy mi tego nie brakowało. Zawsze mogłem wytwarzać jakieś dobra i usługi dla własnego użytku bądź y, dla najbliższych, czy też na wymianę. I myślę, że ten kierunek będzie jak najbardziej właściwy i wskazany żeby się nauczyć działać poza systemem, bo w systemie będzie tak wiele ograniczeń, że trudno będzie sobie z tym poradzić. Weźmy na przykład taką informację, też dzisiaj na to trafiłem, że od 1 stycznia 2024 nowy projekt dyrektywy unijnej mówi o zakazie mocowania pieców, instalacji pieców gazowych i węglowych. Już nie tylko węglowych, ale nawet nawet gazowych, co jest przecież zawsze było jako błękitne paliwo, ekologiczne i tak dalej. Już nie wspomniałem o oleju opałowym również. Co to znaczy? Że wszystkie nowe obiekty będą musiały mieć zaprojektowany jakiś inny ekologiczny system ogrzewania bez względu na strefę klimatyczną, co jest kolejnym absurdem ale również obiekty przechodzące gruntowny remont lub przebudowę również będą musiały zastosować się do tej reguły. Ja sobie tego nie wyobrażam, jakby to miało być, jeżeli u nas kilkadziesiąt procent, już nie chcę mówić ile, ale na pewno blisko 50% domów jednorodzinnych i osiedli ma ogrzewanie związane ze spalaniem paliw. Kopalnie. No tak, ale rozumiesz, do, dokąd to zmierza, pod e, e, przykrywką globalnego ocipienia jest realizowany program planowego, planowanej redukcji tak zwanej emisji, czyli spożywania tak zwanych paliw kopalnych i tyle. I to jest de facto plan, Dezindustrializacji, bo te paliwa są niezbędne do utrzymania gospodarki, zwłaszcza przemysłowej, w ruchu. To można zrozumieć cele tego działania dopiero na poziomie strategicznym. Że jest to działanie planowe, celowe, nieprzypadkowe. Czyli religia globalnego ociepienia, która ostatnio zamieniła się na naszych zdumionych oczach na religię zmian klimatycznych. Jakoś tak dziwnie się stało, że ci prorocy ocieplenia nagle zamilkli, bo to, to wie Pan to jest nie wiadomo czy to jest ocieplenie czy oziębienie, bo to są lokalne dywergencje i tak dalej, ale generalnie klimat jest zawirowany, czyli się zmienia. Czyli chodzi o to, o to zagrożenie ze zmianami klimatu związane. Nie to, że on się ociepla, czy ziemia, O tym nie dyskutujmy, bo to jeszcze trwają spory. Ale że on się zmienia, tak? Rozumiesz? Humbug, który temu towarzyszy, na przestrzeni kilku zaledwie lat ocieplenie zamieniło się w zmiany klimatyczne. A to właściwie co się stało? Jakie jest meritum? O co tu chodzi? Wiadomo, o co chodzi. No wielko, wielki plan inżynierii społecznej. Pod przywództwem króla Karola, który tym kieruje od kilkudziesięciu lat. Koniec. Trzeba to przetestować, przestudiować, sprawdzić dokumenty źródłowe, jak to jest zorganizowane hierarchicznie, piętrowo. I, i, I tyle staje się logiczne. Możesz to wierzyć albo nie wierzyć, to jest. W naturze jest to obojętne, w co ty wierzysz. Obserwuj zjawiska przyrodnicze i to wszystko. Jak działa natura, a jak działa biurokracja. Te żywioły są sobie przeciwstawne. To, to, to, to, to, to, to, każda biurokracja, każda ideologia jest samej natury, a w szczególności ideologia rewolucyjna. Fire in the Minds of Man. Polecam taką książkę, bardzo obszerną, bardzo syntetyczne kompedium ideologii re, rewolucyjnych, które... Jak tam pokazano, to nie jest je wprost, ale można dojść do tego, to różnymi ścieżkami dojdziesz do tego samego wniosku, że te wszystkie ideologie rewolucyjne mają jeden wspólny korzeń i on jest bardzo stary. On się wywodzi z głębokiej, zamieszkłej przeszłości. Sprzed tysięcy lat do, dokładnie. Fire in the minds of man. Tak, no. widać, że ciągłość historii jest jednak olbrzymia i te wszystkie takie wrzutki nie są jakimś krótkim incydentem, lecz elementem większego planu i po prostu ma nas tutaj destrukcyjnie ustawić. Mnie się taki tytuł kojarzy właśnie. Zrównoważony niedorozwój. I my w Europie zmierzamy do takiego niedorozwoju, który pogrąży nas gospodarczo i wypadniemy w ogóle z, z konkurencji globalnej. Tak, wszystkie nasze atuty zostały przeputane, zostały zwyczajnie wyrzucone na śmietnik. Przez kogo? Przez tego pana z długim nosem pod tytułem Mateusz M., to jest największy szkodnik. Ja myślałem, że większego od jego poprzedników, których nie będę wymieniał, bo jest ich cała lista. Nie będzie. Ale ten przebił wszystkich. Zwyczajnie, tak po prostu, bez żenady. Przeskoczył wszystkie kategorie, jest absolutnym arcymistrzem kłamstwa, niedoróbki, masowego złodziejstwa i. Robienia ludzi w bambuko w biały dzień. On, większego szkodnika na przestrzeni ostatnich 30 lat w Polsce nie było. Nie było. No ja, się, ja się tutaj obawiam, że y, te szkody, które już zaszły w gospodarce, y, że bardzo długo będziemy je odrabiać i y, nie wiem, co by się musiało wydarzyć, y, jaka korekta prawnego typu. Y, ustawa Biczka 2, czy coś takiego, żeby kraj się z tego podniósł, bo to jest dewastacja naprawdę do korzeni konstrukcji systemu prawnego, społecznego, gospodarczego, finansowego. No ale on realizuje program tej, tego tej miski ryżu. On jest konsekwentny. No niestety... W tym działaniu. Konsekwentny jest. Ci, którzy mają dość intelektu, sprytu i kapitału społecznego, głównie rodzinnego, aby się wybić trochę wyżej, przed tym się obronią, ale ja współczuję młodemu pokoleniu, tym wszystkim ambitnym, młodym ludziom z tych małych miejscowości. Wiesz, tych, którzy nie mają szansy zaistnieć gdzie indziej, uciec gdzieś, stworzyć coś odrębnego. Yy, oni mają po prostu przesrane życie. Ja bym tego tak radykalnie nie widział, chociaż masz w tym rację. Może z tego powodu, że zawsze brałem los we własne ręce i jak mi się coś nie podobało, to po prostu to przebudowywałem. Tak, ale, ale, ale słuchaj, jakim nakładem, ile to wymagało wysiłku, ile to wymagało, że tak powiem... 10 To jest kosztem twojej rodziny. Twoje, te kilkanaście godzin dziennie orki przez 10 lat. Kogo na to stać? Kto poświęci swoją młodą żonę i rodzinę, żeby wykonać taki heroiczny wysiłek? to Tylko w ten sposób można się uwolnić od tego jarzma. I też ryzyko jest niewspółmierne do oczekiwanych efektów obecnie, bo kolejne bariery nabudowane przez system, zwyczajnie, systematycznie to uniemożliwiają. Ty jeszcze miałeś na tyle szczęścia, że byłeś młody, zdolny, zaziorny i się uwziąłeś i zrobiłeś to po swojemu. Ale wykorzystałeś to, że biurokracja była jeszcze niedojrzała że ona dała się, to tak powiem, w cudzysłowie oszukać, bo ty przecież niczego nie ukradłeś, ale prześlizgowałeś się przez te oczka systemu, że nie zawsze cię złapali. Rozumiesz, że aha, okej, okay, dobrze, to, no, to, to nie dojrzałem, to nie zapisałem, tutaj jest pięć lat przedawnienia i tak dalej i jadę dalej. Ale teraz tak nie pójdzie. Teraz te biurokratyczne oczka systemu, zwłaszcza unijnego, są tak szczelne, że nie zrobisz tego, nie powtórzysz tego. To jest niemożliwe. Ja ci to mówię realnie, bo ja to sprawdziłem, miałem w tym doświadczenie. Ja mogłem to zrobić, ale moje dzieci już nie. No gorzkie słowa, ale czasy są zdecydowanie przełomowe i ja też widzę wiele trudności, że już mi się nie chce takiej walki podejmować raczej układam sobie już łatwiejsze interesy to też jest związane wiadomo i z kondycją i z wiekiem i z niechęcią do poniewierania się gdzieś w podróżach służbowych daleko i często tego się już po prostu nie chce robić żeby wyjeżdżać z domu i zostawiać rzeczywiście rodzinę tym bardziej że dzieci rosną wychodzą z domu znikają dla świata no i później okazuje się, że niewiele z tego życia zostało. Owszem, biznes poszedł dobrze i kariera taka czy inna, ale kwestie osobiste no, nieraz kończą się smutno i, i samotnie. No tak, ten koszt społeczny dla tych ambitnych zauważ, że masz taki wybór, że będziesz dziadował i będziesz miał normalną rodzinę, albo będziesz ambitny i będziesz się piął i ten najważniejszy okres, załóżmy od 25 do 40 lat, zwyczajnie przepalisz po kilkanaście godzin na dobę na tej walce z systemem, na tej, tym wyścigu szczurów i w tym najważniejszym okresie nie założysz normalnej rodziny, a potem tak czy inaczej, to już będzie, jeżeli ci się umówią. Umiesz... Nie, może nie tyle za późno, co... Zwyczajnie z powodów biologicznych ta rodzina będzie już wadliwa. Będzie oszukana, bo znajdziesz sobie młodszą żonę, ale... Rozumiesz, ona będzie po prostu z tobą tylko dla twoich pieniędzy. Ja nie chcę cię, ja nie chcę cię rozczarowywać, ale... No wiesz, mówimy o ekonomii. To jest ekonomia społeczna. Tak to działa. Ja to obserwuję wśród swoich znajomych na sobie osobiście i nie chciałbym ci opowiadać swoich doświadczeń tutaj, tak <głosy> powiem publicznie, ale ja no, mam już dosyć dobre rozeznanie, jak to naprawdę jest. Dobra, minęła godzinka. Proponowałbym kilka minut przerwy. Tym bardziej, że akurat monterzy, którzy tam majstrują coś w piwnicy wychodzą. Dosłownie trzy minutki przerwy. No dobrze, ja tu będę, ja w tym czasie będę pilnował ogniska i będę zabawiał słuchaczy, nie wiem Dobry. czym. Nie mam przygotowanych, bo zazwyczaj mam takie, te, takie dowcipy regionalne, przypowieści okolicznościowe, różne inne dykteryjki, na po że tak powiem, gotowe. Nawet nie w postaci pisanej. Ja to mam po prostu w głowie. Wiem, co mam powiedzieć w kazaniu na bieżący tydzień. <śmiech> bo to się dzieje na bieżąco. Tego jest dosyć sporo i wiadomo z czego wybrać. Ale żeby tutaj nikogo nie pogrążać, bo skoro mi się nie udało zaimplementować wspólnego obrazka, tak zwane dzielenie ekranu, no to może odpalę na swoim komputerze bieżące wiadomości z kom Będę komentował to, co widzę, co się dzieje. Rząd francuski w ramach wiosennych zabaw ze swoją publicznością, mówimy tu o Emmanuel Macronie, który na płaszczyźnie międzynarodowej robi duże interesy, zaprasza różnych dużych przywódców światowych do rozmów, że tak powiem, o nowej konfiguracji europejskiego bezpieczeństwa. To jest temat z ubiegłego tygodnia jego propozycja, jak to ustawić, żeby Europa była bezpieczna. Nie możemy już dłużej polegać wyłącznie na sile Stanów Zjednoczonych. Absolutnie się z tym zgadzam, ale wojna na Ukrainie w szczególności pokazała, że europejskie siły zbrojne i produkcja wojskowa na te potrzeby jest dalece niewystarczająca, żeby dostarczyć zaopatrzenia na bieżące potrzeby takiego regionalnego konfliktu chociażby. A co mówimy o dużym, dużej wojnie, która być może zagraża Europie. Bez pomocy Stanów Zjednoczonych jesteśmy bezradnie pokraczni. Wykorzystał to oczywiście Napoleon z Paryża, no bo wiatr mówi jej w oczy, ma wiele tam problemów wewnętrznych z tą reformą emerytalną i maszerującymi żółtymi kamizelkami od chyba dwóch lat na ulicach. Więc coś musi zrobić. No i pokazuje swoje swoje, swój pazur wielkiego wodza w takich właśnie działaniach międzynarodowych na Platformie Europejskiej, między Paryżem a Berlinem bardzo udatnie, nie należy się z tego śmiać. Jego propozycje na przykład mediacji w stosunku do wojny ukraińskiej są bardzo sensowne. Nic z tego się nie zrealizowało, bo zawsze napotykał na wielki opór ze strony Waszyngtonu. Ale co do zasady, Idea budowy Europejskich Sił Zbrojnych, czyli obrony naszego terytorium europejskiego przed ewentualnymi zagrożeniami wojskowymi, militarnymi z zewnątrz, nie opierając się w przeważającej mierze na sile militarnej, strategicznej Stanów Zjednoczonych, jest słuszna, przecież to każde dziecko rozumie, że musimy mieć własne siły, aby się obronić, bo inaczej to nie będzie działało. Absolutnie się zgadzam. Jego w dużej mierze medialne lansowanie się z, z tą propozycją jest jak najbardziej logicznie słuszne. I do takich propozycji wakacyjnych należy obniżenie wieku pozwolenia y, na... Y, y, y, y, y, y, y, pozwolenie na kierowanie pojazdami, to się nazywa permis de conduire, czyli prawo jazdy do wieku lat 17. To jest jego nowa, nowy wynalazek wakacyjny i tym będą żyli Francuzi w tym sezonie. A wracamy teraz do normalnej dyskusji. Tak, ja już jestem. Monterów pożegnałem. Udało się i tak się będziemy jutro spotykać, także resztę sobie omówimy. Jest to, tak jak mówiłem, mały dyskomfort prowadzenia takich audycji na żywo bo różne rzeczy się dzieją w tle nie do końca można się zupełnie wyizolować a szczególnie tak jak tu w moim przypadku prowadząc najrozmaitsze roboty remontowe i monterskie co oczywiście bardzo lubię bo lubię te wszystkie twórcze rzeczy i wróciłbym do tego wątku stylu życia biznesowego Oczywiście bywam pesymistą i to takim czasem zrozpaczonym, że tak powiem, jeżeli wziąć pod uwagę te wszystkie trendy, plany, zamiary upodlenia człowieka, jego rodziny, pracy, nauki, edukacji, wszystkiego po kolei, ale nigdy tak nie było w dziejach ludzkości, ażeby tego typu systemy opanowywały bezgranicznie i trwale społeczeństwo bo zawsze następowało takie czy inne przesilenie i tego obrazy już mamy w Europie dostrzegalne, że kurtyna opada i te zamiary stają się rozpoznawalne i zrozumiałe dla coraz większej grupy ludzi. Także ten sprzeciw się budzi i im większą będzie, tym szybciej te chore idee padną. Tak, no mamy z tego praktyczną naukę, która była propagowana przez mądrzejszych, starszych ludzi wcześniej, żeby się za mocno nie podniecać. Po prostu. Nie można się wypalić na, w pierwszym gemie. Musimy przygotować się na dłuższą zabawę, bo tak to jest zaplanowane. No i musimy przetrzymać Oczywiście nie bezwładnie na kanapie siedząc i dłubiąc palcem w nosie. Musimy być aktywni. Musimy być proaktywni. Próbować przejąć prowadzenie. Nie zawsze to się udaje. Ale co bardziej wyrafinowane jednostki mogą wyjść na taki, na taki aut, że będą mogły sterować swoim życiem osobistym oraz niewielką grupą współpracowników w miarę powiedziałbym niezależnie. I tych ognisk oporu w cudzysłowie partyzanckich, niezależnych yy, życzyłbym sobie jak najwięcej. Po prostu ludzi, którzy żyją po swojemu. Ja nie mówię o sprzeciwie, tak, i o porze społecznym, robieniu jakichś rewolucji i tak dalej. Tylko po prostu o życiu po swojemu. Tak jak chcemy. Przecież nie będziemy spać do dwunastej. Co nie wstajemy rano, bo taki jest rytm, rytm dobowy. Tak jest zdrowo. Robimy pracę, ale nie ponad siłę. Przecież nie będziemy łamać sobie kręgosłupów, dlatego, że jakiś idiota zaplanował nowy przekop kanał na Morze Białe albo Bałtyckie, albo cokolwiek innego. Prawda? To nie ma sensu. Trzeba te siły, jak to mówią Rosjanie, Ekonomizować, czyli oszczędzać. Na tym polega ekonomia. Ekonomia to nie jest nauka wzięta z księżyca. To jest wedle definicji słownikowej nauka o oszczędności. O, to ciekawe zjawisko. No tak, sprawdź źródło słów. Ekonomia oznacza oszczędność, czyli Gospodarskie, wydajne alokowanie zasobów materialnych. Tylko tyle. To ja bym dorzucił do tych definicji korzystność, bo zwykle ekonomiści podkreślają walory, jakimi jest zyskowność czy inne finansowe parametry, a Korzyść nie musi być mierzona w pieniądzu i wydaje mi się, że te następujące czasy przed nami, które są będą wymagać większego zaznaczenia korzystności, czyli rzeczy, które są potrzebne, usług, które są potrzebne i niekoniecznie są wyrażone w pieniądzu. My tu w Polsce już coraz bardziej obserwujemy wśród moich znajomych i, i też innych osób, z którymi rozmawiam że wraca temat załatwiania, wraca temat usług i przysług wzajemnych, wstawiania się w kolejkę i różnych tego typu przywilejów, które w zamian za inne jakieś bonusy, prezenty wchodzą w grę. Mamy to już wszyscy doskonale przetrenowane i widać, że sprawy. fortuna kołem się toczy i ten styl znowu wraca. Także to jest taka, taka ciekawostka może z życia społecznego. No, to jest neokomuna, która pod wodzem, pod wo przewodnicem Karakana przeżywa swój renesans. Niestety ubolewam nad tym, bo to jest wielki hamulec i, i obraza naszej historii tak naprawdę. Zobaczymy na no. Co będzie później? Nie użyję tego popularnego słowa, aby dokładnie zdefiniować, o co chodzi. To jest takie, taki rodzaj społecznego zdenerwowania, które zaczyna się na W. To W objawiło się 4 czerwca. Ja nie wiążę z tym większych nadziei, bo nie jestem zapalonym tutaj politykiem. Jak mówię, jestem politycznym agnostykiem, ale, ale wiem, jakie mechanizmy tym rządzą. I ewidentnie ten przejaw godziny W jest na tyle czytelny, że karakan zwyczajnie wyleci na orbitę, ale zanim to nastąpi, to on będzie starał się zrobić jakieś stany wyjątkowe, i inne roszady które jego Gomułkowski system będą chciały tutaj zacementować. Już, już to robi w różnych ustawach. To od wielu miesięcy mamy tego przejawy. To jest całkiem czytelne dla prawników. To okaże się oczywiście wielką klapą, niepowodzeniem, bo tak się nie, nie, nie, nie uda. A co dalej? Ja, ja bym jeszcze podkreślił klimaty tutaj wojenne, bo Pojawiły się wypowiedzi różnych wojskowych emerytowanych, na przykład amerykańskich oraz polityków mniej eksponowanych, którzy tutaj scenariusze rysują, że pojawi się koalicja chętnych, koalicja tutaj w, w tematach ukraińskich, że jeżeli ta kontrofensywa, którą przecież obserwujemy, jak przebiega, widzimy dokładnie. Jeżeli ona się nie uda, no to wtedy trzeba będzie tu ze wsparciem pospieszyć czy z jakimiś wojskami stabilizacyjnymi. Myśmy o tym mówili w maju zeszłego roku, czyli ponad już rok temu były pierwsze sygnały o ochotnikach. Teraz to już jest oczywista sprawa, natomiast wtedy było to szokujące dla nas również przecież, że to w taką stronę zmierza i że robi się niebezpiecznie. Oczywiście te pogróżki atomowe niekoniecznie wchodzą od razu do realizacji. Co prawda mamy w technice wojskowej różne skale, także można sobie dobrać odpowiedni kaliber propagandowy do takiej eksplozji, żeby odpowiednie celi, cele polityczne uzyskać. Zresztą mieliśmy już tutaj tego dowody wcześniej w pewnej właśnie dziwnej eksplozji, która była taką malutką pieczarką. To już nasi stali słuchacze wiedzą o co chodzi. Także to kierunek wojenny widać, że jest trenowany i tutaj Polska jest wystawiana i też z drugiej strony sama wystawia się w postaci rządu na bardzo niebezpieczne tory, które mogą skończyć się źle i widać te projekcje zaczynają nabierać realnych kształtów. Czy twoim zdaniem w lipcu zostanie postanowione na Litwie, że faktycznie trzeba zintensyfikować ostatnim rzutem rozpaczy wysiłki wojenne w tej koalicji, tak zwanych chętnych, Coalition of the Willing, że wjedziemy tam na Ukrainę całkiem otwarcie, oficjalnie? No istnieją coraz większe przesłanki ku temu. Ja to bardzo czarno widzę, bo kompromitacja Europy i NATO jest olbrzymia. Zresztą kwestia lekceważenia wroga nigdy nie jest dobra i nigdy nie kończy się dobrze, a to lekceważenie było ogromne. Także myślę, że propaganda natowska sama siebie troszkę oszukała w tym wszystkim, bo zostało to uspokojone, że druga strona nie posiada odpowiednich zasobów, że to tylko tamki odmiotu i różne tego typu historie funkcjonują, a tu nie, ponieważ Rosja, jak wiemy, przecież ponad 10 lat prowadzi przygotowania mniej lub bardziej jawne do tej rozgrywki, a z całą pewnością od 2014 roku te rzeczy były poważnie rozpatrywane i widać, że te lata nie poszły na marne, ponieważ stanowi poważny problem dla wojsk tutaj sprzymierzonych, które przecież pośrednio są tam obecne, a bezpośrednio sprzętowo, szkoleniowo i w postaci doradców takich czy innych, czy nawet najemników. To już nie jest żadną tajemnicą, wszyscy już o tym wiedzą. A wtedy, kiedy to było jeszcze poufne, Budziło ogromne emocje i oczywiście posądzenia o bajkopisarstwo, wydumane jakieś, że tak powiem, wypowiedzi, nie mające uzasadnienia w niczym. A tu nie, patrz pan, wszystko się to sprawdziło dokładnie. No wiesz, wiadomo, że jesteśmy ruskimi agentami już zawodowo od wielu lat, także ciągle czekam na jakieś propozycje tutaj lukratywne, żeby ktoś mi za ten wysiłek intelektualny zapłacił, no ale no nie ma chętnych, tylko właśnie dostaję bezpłatny order z ziemniaka, tak, ty jesteś wiadomy, my to wiemy, ty jesteś ruskim agentem od zawsze. <grywa> no, także tę etykietę już przyjmuję jako taki order honorowy, taki akt wyróżnienia, że tym się różni od ekipy tego spasionego człowieka z gazety gojskiej, że troszeczkę mam wyższy poziom i to o, o, kilka, o kilka dużych punktów. No bo ten, ten, ten spasiony przywódca ideologicznej Gazety Gojskiej zdobył tylko maturę i, do, i w dodatku z dużym, z dużym wysiłkiem. Że intelektualnie ci goście od, od tej propagandy naprawdę w ostrym starciu wymiękają. To nie są przeciwnicy, z którymi ja mogę prowadzić jakąkolwiek dyskusję merytoryczną. Bo W trzecim zdaniu oni, oni, oni znajdują się w piwnicy. I to bez żadnej złośliwości z mojej strony. Przy, przyznaj, że to tak po prostu jest. To takie są fakty, że no warsztat nie ten, nie ten poziom, nie to wykształcenie, nie, te, nie, ta, nie ta lotność umysłu. I generalnie też walory ludzkie, nie te, które by dawały przewagę dyskusyjną i jakąś taką energię naturalną do przekonywania ludzi. Zwyczajnie nie ma z kim tak. dyskutować, więc jeżeli dostaję ordę ruskiego agenta, to dziękuję bardzo, ja już to przeżywałem dawno temu. To już liczy się w dekadach, więc Możecie mi skoczyć na, na bambus. Generalnie kładę na to zmuszałą laskę, bo świat dzisiaj tak szybko zasuwa do przodu, że nawet nie wiecie, dokąd on jedzie. Więc lepiej spytaj się kogoś, kto to rozumie. Tylko no, tyle, aż tyle. To, no, to, to nie jest akt. Z mojej strony to, to być, może brzmi taki akt zarozumiałości, tak? Ten człowiek jest pyszny, jak wiadomo pycha, kroczy tuż przed zagładą, przed porażką. No, nie. Ja to po prostu mówię jako realny opis y, y, sparingu. Rozumiesz? Znajdujemy się w ringu i tam się okładamy ja po prostu wiem, jaka jest sytuacja, i ja się to relacjonuje. Możesz się z tym nie zgadzać, możesz oponować. Mi to nic nie robi. Natura po prostu jest taka, jaka jest. I tyle. Dziękuję bardzo, przecież nie będziemy się spierać o jakieś drobiazgi po prostu będzie tak, jak będzie. I tyle. Ja wiem, jak będzie. Nie do końca, niedokładnie, ale na pewno dużo lepiej niż ty. <grych> nie mówię o tobie osobiście, bo ty też jesteś dosyć dobrze ogarn... ogarnięty. tylko ten rozmówca, który daje mi order, mówi, ty ruski agencie, tak? A ja mówię, chłopie, ogarnij się. Możemy porozmawiać, ale zrozum, że ja nie mam tutaj dwóch tygodni czasu, żeby cię tutaj doprowadzić do, do świadomości. Musisz zachować minimalne wymogi kultury i mnie przynajmniej szanować. Nie obrażaj mnie na dzień dobry, bo ja niech mam złych zamiarów do Ciebie. Ja tylko Ci powiem, jak moim zdaniem to wygląda. A Ty nie próbuj mnie za to sflekować i zabić na miejscu, bo jeżeli będziesz próbował, to ja Cię po prostu wyeliminuję z walki. I tyle. Czy to nie jest fair? W porządku, to jest jak najbardziej. Ale jeszcze ten, do tej figury bym powrócił w pociągu, dokąd on jedzie, więc nasi tutaj włodarze nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co to jest nieustanne podżeganie wojenne, rozpędzanie tutaj konfliktu między Polską a Rosją i wpychanie się między młot a kowadło. Mogą sobie tacy ludzie wyobrazić, co będzie dalej, jakie są następne kroki, dokąd ten pociąg właściwie jedzie i czym to się może zakończyć. Czy to właśnie jest to, czego nasi rodacy chcą najbardziej, żeby tutaj rozpalić poważny ogień, włącznie z. z ze zniszczeniem przemysłu miast, wypędzeniami jakimiś, nie wiem, pożogą wojenną. Dzisiaj przeglądałem sobie taki film stary, dosyć dobry, Imperium Słońca z 1987 roku, to z czasu II wojny światowej, gdzie Japończycy weszli do Singapuru bodajże, do Szanghaju. Do, do miasta weszli i tam brytyjska była y, diaspora i oni w popłochu uciekali zostawiając swoje wielkie majątki no było to pokazane w dosyć realistyczny sposób jak jak wygląda taka kolumna ludzi którzy tylko z walizkami idą y, to przecież w różnych y, regionach świata było y, trenowane podczas II wojny światowej i później nawet też bardzo przykra sprawa, jeżeli sobie nasi przywódcy nie zdają z tego sprawy, że wpychanie kraju w coś takiego, to jest rzecz, która może się skończyć bardzo tragicznie przy obecnej technologii, a wiadomo, że dla żadnego mocarstwa Polska nie jest istotna bardziej niż tylko w zakresie interesu, który nie został powierzony mi do pilnowania. Także marne nasze tutaj notowania są, a przy takiej polityce zagranicznej to już zupełnie. Wiesz, ma to, ta uległość i bezładność, ma swoje dobre strony. Mianowicie takie, że wiadomo generalnie, że gdyby miało dojść do wielkiej rozruby, to ona już by nastąpiła. Czyli że te kilkaset tysięcy ofiar, które obserwujemy w no, w sensie praktycznym. Mamy między Warszawą a, załóżmy, Donieckiem dystans rzędu pięciu tysięcy kilometrów, tak? Dobrze mówię? No, nie wiem dokładnie, ale jest parę tysięcy. No, załóżmy, niech to będzie pięć tysięcy kilometrów, czyli 5 megametrów, jak, mówią, jak mówi Główny Urząd Miar i WAC w Warszawie. 5 megametrów. 5 milionów metrów. Więc jeżeli poległo w wyniku tych zabaw załóżmy 500 tysięcy ludzi, no to co 10 metrów trzeba by stawiać mogiłkę, tak? Na tej trasie. Tak, żeby to zobrazować, o czym tu mówimy, to jest rzecz, którą już można sobie wyobrazić. O, o kwestii humanitarnej. E, patrząc na to z, z wyższej półki tej, tej dużej polityki, ewidentnie widać, że mm, tak zwane mocarstwa w tych y, zapasach między ministrami spraw zagranicznych nie mają zamiaru negocjować od kilku lat. Wszystkie te drogi y, y, propozycji pokojowych, między innymi w Mińsku, później w Ankarze, ze strony notabene Izraela, nowego rządu, który tam się uformował, pan Naftali Bennett, który przegrał w wyborach i teraz z powodu tej porażki wyborczej, myślę na marginesie tego, mówi jak było naprawdę, że jego rząd był uczestnikiem negocjacji pokojowych w Jerozolimie. No i te negocjacje nie są bardzo pozytywne dla ekipy Żeleńskiego, bo to, co ten, co Naftali Bennett próbował przeprowadzić, doprowadzający do, do, do, do zawieszenia broni i jakiejś neutralności albo quasi-neutralności części terytorium uprzedniej Ukrainy, zostało zwyczajnie podarte i wyrzucone do śmietnika. On to potwierdził. To nie tylko dotyczy te, te porażki negocjacyjne, jak mówi Angela Merkel i były prezydent Hollande i tak dalej, Mińsk 1 i 2, przewracający się i nierealizowany, ale, ale także porozumienia z Ankary, no i porozumienia z, z inicjowane z Jerozolimy. To wszystko się wywaliło. Dlaczego? No bo przyleciał Boris Johnson i powiedział, że tak nie będziemy postępować, a prezydent Żeleński to podarł i powiedział, no rzeczywiście z Putinem nie rozmawiałem, bo to jest bandyta. Pamiętasz, to wszystko też było kilka razy grane. Ja nie jestem zwolennikiem bandyty Putina, tylko mówię, co się wydarzyło. A to wszystko, bandyta Putin w ostatni weekend pokazał swoim afrykańskim przywódcom, czyli kilkunastu krajom delegacji, kilkunastu krajów afrykańskich, które same w sobie nie są potentatami światowymi, ale są bardzo ludne. To jest kilkaset milionów opalonych mieszkańców tej planety. Czyli ponad 10% ludności świata. W grupie BRICS to jest bardzo istotna siła polityczna. Oni pokazał kwity na to, no, że... Kreml jest wciąż otwarty na negocjacje, mimo tych wszystkich porażek i ewidentnych aktów sabotażu i zdrady ze strony negocjatorów zachodnich. Moskwa nigdy się od tych negocjacji nie uchyliła, nie złamała do dokonanych przyrzeczeń, a Zachód jak najbardziej tak. W szczególności NATO, wszystkie porozumienia, które podpisał, złamał, był. I proszę, tu są dokumenty. Kto jest na tych dokumentach parafowany? Główny negocjator ze strony Ukrainy. Marzec 2022. Kilka dni po tym dokumencie, po tym rozejmie, Rosja wycofała się z ofensywy natarcia na stolicę Ukrainy. Było na początku marca ubiegłego roku, ponad prawie półtora roku temu, na Kijów. Rosjanie się wycofali i po tygodniu okazało się, że zmasakrowali Ukraińców w Buczy. A tak dokładnie po 10 dniach od momentu wycofania się tych wojsk dokonali masakry. Rozumiesz, co się stało? Teraz te kwity wypłynęły i Afryka, jeden z największych kontynentów świata, cały się, cała się o tym dowiedziała oficjalnie za pośrednictwem prezydenta Ramafozy, który nie jest moim ulubieńcem, no ale ci goście na, w Afryce go słuchają, bo to jest taki nas no, dosyć rzutki polityk. I co to będzie dalej? To... To, do, do której chciałem yy, nawiązać, bo ten temat dosyć mi się rzucił w oczy w tym tygodniu. Yy, a kijowem jest 780 km. To sobie sprawdziłem w międzyczasie. Jeżeli chodzi o Afrykę, to tutaj ci przywódcy byli w drodze jeszcze w Kijowie właśnie na Ukrainie i byli w Moskwie. Bardzo się to Ukrainie nie spodobało, że się tam wybrali, że ta rozmowa jest na tyle otwarta i znacząca, że te wszystkie kwity zostały upublicznione na forum międzynarodowym. Teraz już spora część świata będzie poinformowana dogłębnie o tym, jak wygląda dokumentacja strony rosyjskiej, i jak to rzeczywiście wtedy było. My to przecież wiemy, że porozumienia wińskie skończyły się zupełnym fiaskiem. Nie tak dawno Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych, były. Przypływie szczerości powiedział, no ale Putin jaki jest, taki jest, ale dotrzymał wszystkich zobowiązań, zobowiązań, które żeśmy podpisali. Także to znacząca jest dosyć sprawa, że pod takim azjatyckim kątem widzenia dotrzymywanie umów międzynarodowych jest sprawą honorową. W związku z powyższym, no inaczej to wygląda niż to w telewizorze jest podawane i w radio. Po prostu teraz te sprawy wejdą na wierzch w szerokim gronie, a kraje afrykańskie są w grupie BRICS na no dosyć istotnym opiniotwórczym środowiskiem. Wiesz, po co zostało to zorganizowane, ta cała pielgrzymka krajów afrykańskich pod przewodnictwem Afryki Południowej, czyli konkretnie prezydenta Ramafozy, który... No, znajduje się jakby w rozkroku, naciskany zarówno z Waszyngtonu, jak i z innych kierunków. Co dalej? Chciałby wejść pełną parą do BRICS, ale tutaj dostają ostrzeżenia polityczne z Waszyngtonu, że to nie, to nie bo to bo, bo, bo, bo, bo, bo. bandyta Putin tam strzela i zabija niewinnych Ukraińców. Rozumiesz? Wszyscy patrzą w Afryce Środkowej na niego, bo inwestycje na przykład w infrastrukturę, wydobycia licznych kopalin, chińskie inwestycje, ogromne, miliardowe w Afryce Środkowej. To się nakłada na od wielu lat już te nowa fala emancypacji krajów afrykańskich, które chcą zrzucić dominację neokolonialną, na przykład francuską. Więc tam są, wiadomo, grupa Wagnera tam walczy na przykład z najemnikami CIA w Afryce Środkowej. Mamy tam przypadki w Mali i innych tam stolicach dużych państw afrykańskich, gdzie no po prostu partyzanci przywiezieni z zagranicy zmieniają rządy. To się dzieje na, na porządku, tak powiem, dziennym. No, ale ewidentnie zmienia się, tak, co sformułuje, równowaga sił, bo Chiny rosną w skali ważności jako inwestor i dostarczyciel infrastruktury koniecznej na przykład do transportu wydobywanych surowców, które są Chinom y, organicznie potrzebne do rozwoju, utrzymania przemysłu w ruchu. A w Afryce tego jest pełno. Więc Chińczycy budują za pośrednictwem tego swojego planu Belt and Road różne inwestycje, prawda? Centralne przez te rządy afrykańskie, budowy na przykład y, linii kolejowych, autostrad, punktów przeładunku, rafinacji, tych metali i tym podobne. to w większości co najmniej w połowie upada, bo jest źle policzone, jest niewykształcona kadra, to jest wszystko tak pomyślane, no, że, no, no wiadomo, Afryka to nie jest kraj rozwinięty generalnie, kontynent jest ciągle od wielu dziesięcioleci cierpi na ten garb neokolonialny, a złodziejstwo kwitnie, więc no wiadomo jak to się kończy, Chińczycy muszą później konwertować te swoje Kredyty na budowę te, tej infrastruktury, co wiadomo było od samego początku, na zabezpieczenie na tych kopalinach, ale nie w ten sposób, że przejmują własność całego państwa, tylko mówią: Słuchajcie, ale umówmy się jakoś tak, żeby to działało, bo my chcemy to zrobić na zasadzie komercyjnej. Nie chcemy tu u Was rządzić, bo nie będziemy nowymi kolonistami po, po Brytyjczykach i po Francuzach. Bo i tak nas tutaj nie przyjmiecie jako swojaków, tak? My chcemy być waszymi dobrodziejami. Zróbcie tak, żeby to jakoś działało. No i to jest właśnie ten moment przejściowy. Chińczycy oczywiście, kiedy przyjdzie co do czego, to wykorzystają te atuty, te zabezpieczenia, żeby korzystne dla siebie kopalnie, zasoby surowców naturalnych, na przykład uranu, przejąć na własność, bo będą im teraz potrzebne i w przyszłości, więc to zrobią. Ale nie na tej zasadzie, że przyjadą z milionem najemników, którzy będą strzelali do tubylców, bo to źle wygląda na ekranach. Ich plan jest trochę szerszy, soft power. I w tym wymiarze powiem Ci, że jestem zaskoczony, ale Chińczycy ten wyścig razem z Rosjanami wygrywają w Afryce. Nie na całym świecie, ale w Afryce wygrywają. Sądząc po zachowaniu nie jednego ramafozy, ale kilkudziesięciu przywódców państw afrykańskich, widać, że oni mają dość dominacji neokolonialnej Paryża, Berlina, Rzymu, Watykanu, wszystkich innych stolic z, z Waszyngtonem na czele. Oni wolą Pekin. Dlaczego? Bo Pekin też nie jest taki do końca czysty, ale z nimi chociaż robimy, a szczególnie z Moskwą, przejrzyste interesy. I dlatego tak lgną do grupy BRICS To jest ogromne dla nas zagrożenie strategiczne, bo nasze plany przywiązania się do starszego brata za oceanu wyraźnie zaczynają się przewracać, bo większa część ludności świata ponad 60% w grupie BRICS mówi no ale my wiemy, wy tam się między sobą bijecie, nie jesteście uczciwi do końca, to, to jest brudna wojna na Ukrainie i tak dalej, ale my do niej nie wchodzimy jako arbitrzy. Nie będziemy rozstrzygać, kto kogo morduje. Widzimy, że to jest granie czysta. I rozumiemy, że te traktaty, które myśmy podpisali z Moskwą i z Pekinem, są realizowane i respektowane w stu procentach. Nikt nas nie obraża, nikt nas nie oszukał na kasę. Rozumiesz, co ja mówię? Oni ciążą w tę stronę. To jest moja obserwacja. To, ja, ja się z tego nie cieszę, bo to jest wbrew naszym interesom, które żeśmy postanowili realizować. Ale to się dzieje na naszych oczach. No właśnie przecież... któryś z prezydentów afrykańskich państw na zjeździe, który się odbywał kilka dni temu, postawił pytanie retoryczne, dlaczego właściwie mamy być przywiązani do dolara, kiedy możemy sobie w innych walutach tutaj, tu było mrugnięcie do brics ów oczywiście, w innych walutach sobie możemy tutaj handlować. Będzie to na pewno lepsze z punktu widzenia interesów narodowych afrykańskich. No i skończy się ta dominacja i presja wywierana przez Stany Zjednoczone. Jego wypowiedź spotkała się z dosyć dużym aplauzem ze strony innych przywódców i widać, że ten klimat jest już mocno eksponowany. Tak, ja powiem Ci, jaka jest moja ocena tej całej zabawy z ostatniego weekendu. Ławrow razem z tym szefem od dyplomacji chińskiej Wangiem zwyczajnie postanowili, skoro mamy przed sobą generalne rozdanie, porządki światowe, to zróbmy takie wstępne rozegranie. Wyczyśćmy szachownicę, żeby było wiadomo, kto gdzie stoi, żeby ci wątpiący w końcu zobaczyli, w którą stronę wieją wiatr historii. I to właśnie nastąpiło teraz, w połowie czerwca. Dzięki tej kontestowanej przez polskie służby graniczne ubolewam nad tym, że e, ludzie zostali zatrzymani na lotnisku Okęcie. To jest wielka hańba dla naszej polityki zagranicznej, ewidentnie realizującej zlecenia idące wprost z Waszyngtonu. Oczywiście, z drugiej strony. Ci goście w kontenerach mieli broń, to jest tam kilkudziesięciu gości z ochrony Ramafozy, no, mieli niezadeklarowaną broń dla ochrony tej całej świty afrykańskiej prezydenta Republiki Południowej Afryki i innych przywódców afrykańskich, którzy są do tego przyzwyczajeni. To no. kacykowie zawsze jeżdżą z ochroną, żeby czuć się bezpiecznie. No, w Warszawie ktoś powiedział, słuchajcie, zatrzymajcie ich, bo to jest bez przepisom. Oni tego nie zdeklarowali. W związku z tym Ramaphosa sam pojedzie tam do Kijowa, a później do Moskwy, gdzie będzie wystraszony i my nad tym zapanujemy medialnie. Guzik prawda. Okazało się, że goście, którzy byli na płycie lotniska Okęcie i goście w Kijowie i goście w Moskwie przekazali te informacje na świat. To się wszystko wydostało i Radio Moskwa, doskonale już miało przygotowany plan afaryjny, żeby to rozpropagować i alternatywnymi kanałami przekazać innym użytkownikom i interesantom, w szczególności do stolic afrykańskich, bo to oni poczuli się zagrożeni tą ciszą medialną, nie wiedzą co się dzieje. Rozumiesz? Czyli, że efekt do zamierzonego okazał się zupełnie przeciwny, bo to zagranie no takie powiedzmy sobie, no niekoniecznie barbarzyńskie, ale chuligańskie, było przez ekipę chuliganów z Moskwy zaplanowane i oni to doskonale przewidzieli i mieli przygotowany plan awaryjny i doskonale to rozegrali na swoją korzyść. Czyli Wang i Ławrow zwyczajnie zagonili Blinkena do narożnika i pokazali mu co się naprawdę dzieje, że oni tutaj dyktują warunki. Nam tego nie pokazują w świecie zachodu, że tak to się stało, ale ja jestem człowiekiem dosyć wolnym i nie czuję się zobowiązany, żeby oglądać wyłącznie telewizję Republika, której nie konsumuję. Czytam media zachodnie z różnych zakrętów historii. Czytam na przykład oficjalne wiadomości z Pekinu, z Kapsztadu i z Europy Zachodniej i stamtąd absolutnie inny przekaz płynie. Rozumiesz, że kilkaset milionów mieszkańców planety dowiedzieli się właśnie, że świat neokolonialny, świat zachodu, chciał ich upokorzyć w Warszawie. W Kijowie się okazało, że to wcale tak nie wygląda, jak im się tutaj relacjonuje w CNN. A w Moskwie to Pucek im pokazał takie kwity, że oho! Rozumiesz? Czyli, że no, oni już nie będą zadawali dodatkowych pytań. Oni już wszystko wiedzą. Tak, i widać, że ta, ta kurtyna już powolutku opada. A z ciekawostek jeszcze Chiny chcą zbudować bazę wojskową na Kubie. Gdzie to ciekawe wydarzenie, jeżeli to się powiedzie. Bo to jest chyba poniżej 200 kilometrów od Florydy. Jeżeli się nie mylę, więc zasięg już bardzo, bardzo strategiczny. No, teraz to, to są echa oczywiście kryzysu kubańskiego rok 2000, 1962. I mm. Kijów, Ukraina się z tym rymuje bardzo mocno. Wielokrotnie o tym wspominano. Kuba już występowała kilka razy w tym kontekście. Zabiegi Iranu, Rosji, Korei Północnej i kilku innych państw, których nie będę wymieniał z nimi na przykład w Ameryce Środkowej. No, koncentrują się tutaj wokół tego zagadnienia, co dalej z amerykańską dominacją na obszarze Oceanu Atlantyckiego, gdzie wiadomo, podobno znajduje się centrum zainteresowania, ale to centrum teraz gwałtownie przenosi się na Pacyfik w okolice Tajwanu. Więc gdzie jest to prawdziwe centrum zainteresowania? Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Nie wiadomo. No ale skoro nie wiadomo, to prowadzimy dywersję i tam, gdzie jest sytuacja niewyjaśniona, w tych różnych krajach frontowych typu Chile, typu Wenezuela, typu Kuba i w okolicy no, wbijamy Zadry Uncle Sam, żeby nie był taki bezpieczny, żeby czuł się zagrożony na swoim podwórku wewnętrznym. No bo przecież on wbija Zadry w podbrzusze Putina kilkaset kilometrów od Moskwy. Na Ukrainie północno-wschodniej, tak? Od już długich lat, powiedzmy sobie niemal dziesięciu, tak? Skoro tak, no to w ramach riposty my możemy w, w tym bloku kontestatorów, czyli państw wywrotowych, Iran, Korea Północna, Rosja, po cichu też Turcja, wbijać zadry w tyłek Ankl sama na jego wewnętrznym podwórku, właśnie na Kubie. To jest bardzo niepokojący sygnał czekający na eskalacji. Ona nie nastąpi dzisiaj. To jest tak zwany latent. Że to może nastąpić. My się tego przygotowujemy. Mamy siły i środki gotowe, żeby to zrealizować. Ale jak się zakończy zabawa na Ukrainie, to dalsze teatry harców wojennych, są już rozpalone. Także to wszystko nie nastraja mnie optymistycznie, bo w ogóle nie ma żadnych wysiłków do tak zwanej deeskalacji, czyli ucieknięcia od tej formuły logicznej, logicznego zaostrzenia sporu, że będziemy się bili, będziemy dyskutowali. Tak, mamy takie rakiety, a mamy lepsze, mamy środki przeciwdziałania, takie tam łodzie podwodne i tak dalej. Nie ma w ogóle żadnych szlaków komunikacji, one zanikają. Blinken, oczywiście to jest krótko ten tymczasowy psztyczek dla Waszyngtonu. Blinken w tym ostatnim paroksyzmie odmiany narracji przed lipcowym szczytem NATO, żeby to nie była całkowita porażka zaplanował sobie na własną prośbę podróż do Pekinu, żeby pokazać, że mimo wszystko budujemy odprężenie z Chińczykami, bo nie możemy się od nich gospodarczo oddzielić. To mówią wielkie firmy amerykańskie. To nie jest moje zdanie. Wielkie banki inwestycyjne, Goldman Sachs, JP Morgan, Departament Stanu, wyraźnie ich analizy wskazują, że sankcje nałożone na Chiny nie tylko są nieefektywne, ale nie mogą zadziałać w długim terminie, bo gospodarki Stanów Zjednoczonych organicznie związanej z eksportem przemysłów zao, przemysłu zaopatrzeniowego, dóbr inwestycyjnych, między innymi stali, cementu, paneli fotowoltaicznych, i innych rzeczy, które płyną na kontenerach do Stanów Zjednoczonych, nie da się tego oderwać w ramach wojny gospodarczej, bo wtedy najbardziej ucierpią same Stany Zjednoczone no to robimy nagle, o, to się okazało dopiero przed miesiącem, no to co zrobimy? No to trzeba wysłać Blinkena do Pekinu z taką misją ocieplającą chwilową, żeby nie wybuchła dalsza eskalacja wojny celnej, gospodarczej, walutowej między nami. I on tam poleciał na własną prośbę, został przyjęty lekko yy, ozięble i nic z tego nie wynika. Rozumiesz, co się dzieje? Że świat po prostu idzie w swoją stronę. Amerykanie próbują utrzymać swoją hegemonię. No i to niestety się rozłazi. Tam wszędzie, gdzie ich bezpośrednia ręka nie sięga. Po kątach. To po prostu się rozwala, rozsypuje. też wypękają, To po prostu nie działa. no Trzeba wyciągnąć z tego jakieś organiczne wnioski, to nie stanie, wiesz, tam nie upadną z dnia na dzień, to, to nie, dolar nie, będzie, nie stanie się walutą śmieciową jutro. No ale znaków, które wskazują na to, że erozja się rozpoczęła, jest aż na, na to, żeby w ogóle to, o tym dyskutować, to jest po prostu oczywiste. Tak, tak no to już bardzo, by by by bardzo, bardzo Także, Powolutku będziemy się zbliżać do końca godzina 47 czy nawet 48. Nietypowa audycja dzisiaj, taka zupełnie z biegu, zupełnie na żywo, całkiem na świeżo. Pomimo tych czerwcowych wszystkich zabiegań. Jutro, najdłuższy dzień w roku, 21 czerwca. Pomyślcie państwo o wakacjach, które już na progu stoją. Jeżeli ktoś ma możliwość to jak najbardziej zachęcam. Póki turystyka ruszyła z wielką energicznością po dwóch prawie latach zapaści covidowej. Ceny również ruszyły w znaczący sposób. Jest to odczuwalne przy czteroosobowej rodzinie to już trzeba się na wydawać pieniędzy. Ale są także okazje takie, które można gdzieś znaleźć typu domek dla czterech osób za, na tydzień za 2800 zł, Jeżeli się ma własny program, bo tam jest cała kuchnia, kominek, weranda, można spędzić miło czas nad morzem. Ja się wybieram właśnie za tydzień na tego rodzaju wypoczynek, gdzie nie będę miał żadnych sprzętów elektronicznych raczej i będę raczej korzystał z przyrody, sosnowego lasu, Morza Bałtyckiego, które bardzo lubię o tej porze roku, kiedy nawet jak jest zimno, to i tak jest przyjemnie. Nie ma jeszcze wielu ludzi. Można odpocząć od tego całego zgiełku. A ty zaraz gdzieś wybierasz czy? Tak. tak. Tak, no ja jestem tutaj ogrodowo, że tak powiem, inwestycyjny miejscowo. Obserwuję trendy światowe z wielkim napięciem i wyczekując na przykład przełomu na srebrze i tym podobnych walorach. Także jestem tutaj, że tak powiem, ostro zaprzęgnięty. Ale w tym, a najdalej w przyszłym tygodniu to pęknie, egzaminy, sesja egzaminacyjna się skończy i chyba wykonam e, lekko niezaplanowaną wycieczkę krajoznawczą po polskim wybrzeżu po kilkudziesięciu latach od e, dużej wycieczki rowerowej szlakiem e, Ustka e, Uznam i tym podobne. Więc będziemy jedli ryby po drodze i inne specjały po bardzo wyrafinowanych cenach. Ale głównie to chyba będziemy się stawali w biedronce. Tak, na to wskazuje tak powiem, rozrzut cenowy. Generalnie zamierzam się trochę opalić, trochę mieć wszystko w tyle, i, no i polecam wszystkim te chwilę oddechu, bo rządziciele tego świata mają dla nas bardzo ostre, wyrafinowane plany. Na szczęście, ale trochę się obsunęły. To jest nasza nadzieja, jednocześnie taki sygnał, że ci ludzie na dole, mimo wszystko, że są tacy mali, you will eat the bugs and you will be happy. No, nie do końca to chętnie jemy te robale i się z tym wszystkim zgadzamy i taki mały strajk włoski odnosi swój skutek. No, ten plan trochę się po prostu opóźnia, a Zobaczysz, ja ci to tak gwarantuję, tego nie, nie dam ci na piśmie. Notarialnie Ci tego nie poświadczę. Ale mówię ci szczerze, z, z głębi serca, że jestem wewnętrznie przekonany i na to stawiam, że ten plan nie tylko się opóźni jeszcze bardziej, ale on się w trakcie jego realizacji zwyczajnie przewróci o własne nogi. Ja nie wiem dokładnie, który etap jego, wiesz, który segment się wywali. Ale organicznie jestem tego pewien, bo po prostu działania wbrew naturze zwyczajnie nie mogą zadziałać. Takie jest moje wyznanie wiary. Po prostu ja w to wierzę, bo natura, przyroda, kosmos tak działa. Nie może być totalnym zabójcą wszystkiego. Musi promować życie, rozwój, organiczne pączkowanie i, i, i ewolucję. Ale w w tym pozytywnym kierunku. Nie do gułagu, gdzie wszystkich zaprzęgniemy. Każdy będzie stał przy swoim korycie przez ile tam lat przeżyje. Rozumiesz, co ja mówię? Że po prostu trzeba mu dać to minimum wolności, żeby on mógł być współtwórcą tego wszystkiego. Bo ten spektakl, którego jesteśmy uczestnikami i twórcami, na tym właśnie polega. Że jesteśmy aktorami niepowtarzalnego, Wstawienia. Jakim jest, Jakim nasze, jest życie, nasze życie? życie. Tak. Yy, i I chcemy zbyt, w tym może ciszej, ale to i tak mi pomaga. To trochę pomaga. Yy, więc tak, wybiło mnie to z rytmu, to sprzężeniem. Tak to jest, ale yy, właśnie takie drobne czasem sprawy przewracają duże złe plany złych ludzi i dużo takich detalicznych sprzeciwów powoduje że one nie mogą być ukończone I wszystkie dzieła ja to już powtarzam wiele razy które są o systemach totalitarnych pokazują ich marność nietrwałość że nie da się walczyć z przyrodą z kosmosem z prawem naturalnym i ze zwykłym dobrym zawartym w człowieku i przede wszystkim w świecie, który został stworzony w taki, a nie inny sposób. I pomimo tego, że ciągle zmierza w stronę jakąś piekielną, następują chwile przełomowe, które zwyczajnie czyszczą sprawę. I myślę, w tym przypadku również tak będzie ale żeby już tak całkiem patetycznie nie kończyć to, to yy, chciałem powiedzieć że nieodmiennym atrybutem yy, wyjazdów takich z własnym prowiantem jest konserwa turystyczna yy, którą można yy, sobie zjeść z pomidorkiem z ogórkiem yy, chleb z masłem i naprawdę jest to taki relaks yy, jeżeli się to spożywa w lesie na werandzie w takim domku kempingowym gdzie ptaki śpiewają yy, sosnowy las pachnie. To jest coś, co zawsze mi się podoba i nigdy mi się nie znudzi. Także Państwu polecam różne rodzaje wypoczynku, niekoniecznie muszą być bardzo drogie, one są fajne, też je lubię, ale lubię także tanie, gdzie nie muszę się zastanawiać ile pieniędzy wydam. Można sobie wziąć jadło i napić ze sobą, ważne środowisko, przyroda i oczywiście najbliżsi rodzina, przyjaciele czy znajomi, z którymi Taki się stać. Takie proste rzeczy, które stanowią sól twojego życia. No bo ile ci jeszcze zostało? Ile przeszedłeś? Ile ci zostało? To wszystko jest moment. Wczoraj byłeś nastolatkiem, a dzisiaj jesteś już starym facetem. Ja nie mówię, że tak wiesz, takim całym zgrzbiałym i, i, i, i, i nie do niczego, ale chyba się zgodzisz ze mną, że właśnie masz takie spojrzenie, że zaledwie wczoraj zdawałeś maturę. Ja powiem w ten sposób, może moja mama mi zawsze mówiła dawno, dawno już temu, że mam starą duszę. Coś <głos> widocznie miała na myśli bo tego typu spojrzenia rzeczywiście nie pojawia się tak samo z siebie. Może to jest taki przymiot widzenia świata. Mnie jest z tym dobrze, bo staram się każdy dzień jak najlepiej wykorzystać. Notabene jeżdżę codziennie koło cmentarza kilka razy. <śmiech> Świetnie się czuję jak jadę dalej. Także jest to też taka refleksja Myślę, że można się motywować różnymi tematami, nawet jazdą koło cmentarza, ale przypominam, są wakacje, jesteśmy na progu, pięknego czasu, pogoda nas tutaj dogrzewa ostro, nawet czasem aż za bardzo, ale tak jak już powiedziałem, wypoczynek na łonie przyrządów jest dla każdego dobry. Z mojej strony to już wszystko. Godzinę 59 na liczniku. Fajnie, że udało się dzisiaj zrobić tą audycję, chociaż ja miałem mnóstwo obiecji różnego typu, nie wiedząc, jak to będzie przebiegać. Bo jest to swego rodzaju trema wystąpienia na żywo, jakby nie było jeszcze w eterze publicznym. No i ja tylko mam jeden problem. Nie, niech to wyłączyć. Do tego już mnie jeszcze nie trenowali ale to jest poważna no, sprawa, ja, ja sobie nie żartuję, nie wiem i to nie wiem, gdzie to jest, no po prostu, to jest napisane trwa, no to mi bardzo się podoba ale nie wiem, gdzie, gdzie to zatrzymać to... to musisz szukać jakiegoś czerwonego guzika tak, ale tego nie ma właśnie no, to, to, to muszę, poczekaj, to muszę ten. Eee, ten gdzie to jest, to ten Studio, studio, to muszę otworzyć jak... studio, ale gdzie jest to studio, studio twórców. Czekaj, poczekaj, z tej strony. Ja pozdrawiam w międzyczasie naszych słuchaczy, którzy nam tutaj e, dotrzymują towarzystwa, pisząc do nas różne miłe rzeczy. E, no, i, no i fajnie udało się to dziś. E, następnym razem... Będzie prawdopodobnie za dwa tygodnie. Ty wiesz co, że ja, ja chyba zrobię jednak ten... Twardy ten, e, rezent. E, tak, zrobię, e, z, zrobię desperacki krok, po prostu wyłączę komputer. <śmiech> Przeglądarkę po prostu zadołuję, bo, bo ja nie wiem, co to zrobić. Gdzie, gdzie jest ten przycisk? Nie wiem. To było studio, to było jeszcze niedawno. No, w którymś okienku było studio, ale... Ja, to. Aktualizację i... Z, y... Tego się nie da panie wyłączyć. Nie, ale. Jesteśmy jak w naszej ale, gospodarce. Nie, ale to było. Ja wiem, że w tym studio był taki ten, że zatrzymaj transmisję, zatrzymaj transmisję. Rozumiesz, tam był, był takie bardzo ładne przyciski mi bardzo się podobało. Ale ja nie wiem, gdzie on jest teraz. cholerę nie wiem, gdzie to jest, ale tam 17 okienek pootwieranych, No i. To czekaj, to może my to po prostu zgasimy. Nie, to ja to ja, Ci ja mówię, że no, zwyczajnie. Ja nie, teraz. Nie, tak, ja, ale widzisz, no, tego ryzyka żeśmy nie przewidzieli, że nie będziemy mogli się odczepić. Tak. Ja, z, ja <śle> wyłączę po prostu przeglądarkę. W w nią to, to zrobię down. Ale tutaj to. Ja, Panie, musiał... ja się na wszelki wypadek już żegnał z Państwem, bo w pewnym momencie coś tu. Wiesz co? To, to ja się zrobię tak, o. Generalnie po, pozdrawiam, kłaniam się i teraz naciskam na ten przycisk zamknij, nie, zamknij przeglądarkę i to wszystko się wtedy spali tutaj jednocześnie. O, pyk. Dobranoc Państwu.